Witajcie w 36. odcinku podcastu Złoty Tron. Zdalnie wita się z Wami Zygmunt. Vincent i szwagier. Szwagier złota. Szwagier Szwagier of the Mechanicum. Musicie to przeżyć. Niestety mamy y, sytuację, jaką mamy, i nadajemy zdalnie. Każdy ze swojej radiostacji. Y, y, ja nadaję na FM, szwagier na y, AM, a wincu nadaję na. Nie wiem, na czym ty nadajesz? Na g, -G, -G Na 5G. Ty na 5G nadajesz. No dobrze, słuchajcie, y, przejdziemy sobie przez nasze warsztaty standardowo. I tym słuchajcie, y, tym razem ja zacznę, ponieważ y, podejrzewam, że zrobiłem mniej niż winc. Bo nie zrobiłem nie, nie, nie, nie możesz zrobić mniej niż ja. Nie, nie, nie da się podzielić przez zero. Znaczy, da się no, nawet. Lady Punk śpiewał taką piosenkę, że da się mniej, nie? mniej. niż zero. Znaczy, można na minusie być, ale żadnego modelu nie połamałem, więc. Ja żadnego nie zbyłem, jest też nie jestem na minusie. Natomiast zrobiłem sobie totalną przerwę od naszego ostatniego podcastu. Chyba praktycznie nic nie pomalowałem, nic nie ruszyłem. No, ale wczoraj miałeś jakiś stream. No wczoraj, no to już tak nie liczę. No, wczoraj, ale też tak liznąłem troszeczkę te filmy no nadal, ale przed podcastem, tak? No tak, w sumie ja tylko trzymał suchy pędzel i baział szarą figurkę suchym pędzlem. A później w Photoshopie godzinę. poprawiałem. Tak, gadał przez godzinę. I... Nie, bo gadałem ponad to. przez godzinę i, i później tam trochę polizałem pędzel faktycznie i pomadzałem jakiś pasek i zrobiłem łosa i to wszystko. Także zupełnie zerowy praktycznie postęp. Um, niestety jest to praca, która jest później. Nie, nie, mój tam. drogi. Jeżeli chociaż troszkę farby trafiło na plastik, to ten postęp nie jest zerowy. No tak, tak, tak. No, dla Chyba, mnie. Chyba, że zaraz po tym stwierdziłeś, że, że niewielka trafia do. I wam o... do nie, o to. wam o to. No nie, no dobra, ok. No to w takim razie coś tam pomadziłem, ale niedużo. <śmiech> Jak niestety niektórzy z Was wiedzą, no 10 grudnia miała premierę pewna gra, <grywa> która w te, chociażby w, w plebiscycie CD Action zdobyła y, grę roku i rozczarowanie roku naraz. <grywa> tak, w, tak w, w ramach ciekawostki CD Action ok, oceniło Cyberpunka 2077 jako rozczarowanie i, i, i, i grę roku. I wsiąknąłem na 140 godzin, także y, no niestety... Taka nie, gra Schrödingera trochę, nie? Tak, gra Schrödingera, bo jest fajna i nie jest fajna zarazem i dopóki nie zagrasz, to się nie dowiesz. <grywa> No, także. No, ja, ja, ja dopóki nie upgradeuję kompa, to. Znaczy byłbym w stanie podejrzewam uciągnąć cyberpunka, tylko że nie wiem, czy chcę grać w taki sposób, nie że coś, za każdym razem jak. Wiesz co, za każdym razem jakbym miał się przemieszczać z punktu do punktu, to miałbym patrzeć na chodnik, żeby mi nie lagowało. E, wiesz, no, to, to, to... taki typowy, typowy stary typ. No, no, to... Jak ja odpaliłem Ale... na moim starym kąpie w akademiku Stalkera pierwszego, to pierwsze co w ogóle wchodzisz tam w te pola i atakują cię zmutowane psy i te, tak zaczął lagować, że te psy nie zabiły, mimo że miałem pistolet. Bo jak zacząłem się obracać, to już dawno mnie zagryzł, nie? Taki miałem pokaz ten slajdu. Ten pistolet ma taką celność, że tam naprawdę trzeba się postarać, żeby one ci nie zagryzły, nawet jak masz 60 fps-ów. No a miałem fps na 60 sekund, więc... <głosy> No, no w każdym razie, ja zniknąłem na trochę, stwierdziłem, że nie będę się zmuszał do niczego, bo też nie mam do jakiegoś musu, więc nie zmuszałem się, nie malowałem, zrobiłem sobie totalny odpoczynek. No i... Przerwy też są dobre, bo tak. się nabiera chęci z powrotem do hobby później. A poza tym powiem wam szczerze, że <śmiech> no, trochę zaczyna mnie to męczyć moja sytuacja obecna, ponieważ jeżeli już przed wczorajszym streamem musiałem godzinę spać, żeby mieć jakąkolwiek werwę i entuzjazm na streamie, i to znaczy, że coś się dzieje nie tak nie? z życiem i, i po prostu no. <laughs> wczoraj położyłem dzieciaki i gibnąłem się do łóżka, ustawiłem budzik na za 15, i budziłem się za pięć i usiadłem do streamu i, no, i tak wyszło jak wyszło, nie? No ale trzeba wrócić, dlatego po postawiłem na Facebooku masę powiadomień, także przepraszam wszystkich za spam, bo przyspamowałem trochę zdrowo, nie wiedziałem, że to będzie po prostu wrzucało wszystkim ustawienia, no i taki mój progres hobbystyczny. Nie, tak naprawdę, no, z czytania, przeglądania, no to tą książkę, którą na tym też omawiałem, Terrain Essentials, Mela Bose, e, Bose, czy Bose, nie wiem, jak to się tam czyta, e, Terrain Tutor, e, na no, po prostu taki, e, mm, jak się nazywa, e, książka-poradnik, jak, jak co robić dla początkujących zupełnie i moim zdaniem całkiem fajna książka, e, to jest jedyny taki hobbystyczny, Rozwój, jaki przeprowadziłem w tym, w tym, w tym miesiącu. No, trzeba czasem paleto oczyścić, aby tak. No, też no też mam przerwy, co prawda. U mnie przerwa to tak tak no, trzy dni to już mnie nosi, jak nie maluję, ale. Też są, tak. to ono mnie nosi, mnie też nosi jak czegoś nie robię. Natomiast wiesz, ja niestety jestem człowiekiem wielu hobby i mnie i mam totalne hobbystyczne ADHD, w sensie, że skaczę z hobby na hobby. I akurat w, w tym okresie mnie tknęło właśnie granie na kąpie, I mówię, no, siedziałem, potrafiłem siedzieć 12 godzin, 14 godzin w ciągu dnia i grać, nie? I to po prostu później jesteś zmęczony, no wiesz, jak to jest, nie? Odbija się po prostu jakoś psychi na, na psychice, nie? No, tak. I nie Dlatego mój limit, gra, limit grania to jest maksymalnie pół misji w Heroes' trójkę. Jak już pomaluję, jak już jestem po malowaniu, ale jeszcze nie idę spać, to wtedy troszkę sobie tam pobiegam po mapie bohaterami. Ale nie, nie dłużej, mimo że z Heroes'ami bardzo łatwo by było dłużej. <grym> ale no nie, nie, ucinam. Najdłużej no, tak, w Heroes'u się gra w, w tryb gorące pośladki, po prostu przypiwie ze znajomymi. <grym> Jeszcze mi się to nie też stało. jest fajne, ale ty... właśnie, więc miałem ci powiedzieć, ty Nubie, na Gogów, Heroesów, Trójkę, masz chyba, nie wiem, dwie czy trzy godziny, ja właśnie przeskoczyłem dwieście. Oj tak. wiesz co, bo miałem, wiesz co, miałem, miałem gdzieś instalkę na płycie w ogóle jeszcze, wiesz, z czasów, z czasów pirackiej bandery i w ogóle licealnych, a na Gogu tak kupiłem, jak było na przecenie w ramach, wiesz, w ramach troszeczkę Mam takie coś, że jak widzę, że gierka, w którą się zagrywałem w liceum, czy coś, wiesz, kosztuje dychę, czy tam 5 złotych. No sobie to się bierze gier, oczywiście, ja to tak kier, samo. Nawet, nawet jeżeli wiem, że po prostu zagram w nią godzinę czy dwie i potem jej nie ruszę z różnych względów, nie? Ale jako taki ukłon w stronę tych deweloperów, kogokolwiek, to kasa ode mnie dostanie, wiesz, bo piraciło się w liceum i tak dalej, no to chociaż teraz kupię sobie oryginałkę, nie? Skoro już zarabiam i nie stać. No to w cyberpunka tyba, zagrasz tyba. w 2088? Nie, nie, nie, wiesz, cyberpunk, cyberpunk mnie stopuje tylko sprzęt, tak? I muszę, wiesz, muszę jakby zainwestować w upgrade tego swojego blaszaka, bo on był kupowany Trochę mm, z dwóch względów. Trochę podwiedź mi na trzy, a trochę dlatego, że lapek, który miałem od studiów, już też wyzioną ducha, więc stwierdziłem, że dobra. Uzbieram 3-4 koła i kupię sobie peceta. Więc Winszu, podpowiem Ci jedną W 5-6 latach jednak trzeba upgrade zrobić, nie? Podpowiem Ci jedną rzecz. Zagraj na laptopie Marty. <laughs> Bo ma całkiem dobry do grania. Wiem, no, co mi uzbieram. Ma... <laughs> wiem, wiem, ale mam wiesz, jestem odganiany. Spędzany pochodnią, więc chyba nie ten nie przejdzie. Ale wiesz co, na otarcie sobie też na jakiejś tam zimowej promocji wziąłem Red Dead Redemption, więc chwilowo jak wszyscy wszyscy Wujeczka? mają Cyber. Tak, jak wszyscy mają hmm. Cyber go, to ja mam kowbojski kapelusz i napadam na banki. Hmm. No to jeżeli tą grać pociągnie, to wiesz, mechaniczne. Nie, to, to, nie, to Spokoj, Wiesz co, będę, wiesz co, będę będę powoli sobie odkładał. Myślę, że w okolicach, nie wiem, wakacji może mi się już uda, wiesz... Ale Wincu e... tak, tak A, jeszcze, ja już nie... tak przeciągnę taki temat niehobistyczny. Nie mm. Jeśli pociągnie Ci Red Dead-a w miarę przyjemnie, to, to Ci cyberpunk też Ci pociągnie. Tak, no, tylko jest pytanie, czy... Nie, pociągnie Ci tak. go naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle Ci go pociągnie. Mi Cyberpunk chodzi w większej ilości klatek i ładniej na wyższych detalach niż Red Dead Redemption. Na tak jest bardzo tak, dobrze zoptymalizowany. Może, wiesz co? Może zrobię taki myk, że go sobie kupię teraz i jak zobaczę, że po prostu mi korbi, to poczeka na mnie, nie? No dokładnie. Zwyczajnie, więc może być tak, że rzeczywiście go kupię za, tań, nie wiem, 2-3 miesiące mhm. i wiesz, jeżeli stwierdzę, że mi korbi maksymalnie, to po prostu będzie mi w biblioteczce czekał w międzyczasie <śmiech> Deda, który i tak na niego wydałem kasę. to. No, A ale gra się całkiem radet, przyjemnie. Radet jest też świetny, my właśnie do niego wracam. Nie, mówić. nie, bardzo mi się, wiesz to bardzo mi się bardzo mi się na razie fajnie tam pyka w niego. Yy... I jakby z kolei u mnie warsztat cierpi przez to, ale głównie cierpi, że nagrywamy z chłopakami. No właśnie, jak Wiesz co, w lutym 22 wbijamy, mm, najpierw idą bębny, później idzie bas, potem idą gitary i później wokale i, i cała reszta tam tam się liderki, to jest parada dead Night, tak? <głos> nie, nie, wiesz jest, jest pomysł, żeby zrobić kurki, ale la Leonard Skinner tam takie dwie znajome zaprosić, jedna nam śpiewała na pierwszej płycie w jednym kawałku no właśnie, a tą, y, co, na Tumblewitz no, no właśnie, no właśnie tą, tą koleżankę, to jest ta siora jakaś tam znajoma, więc może może się uda, może się uda tą koleżankę zaprosić i jeszcze kobitę takiego naszego kumpla, gitarzysty Walkenrak byłego, bo Klaudia też, też ma kawał dobrego wokalu, więc może się uda z nich i może jeszcze się jakąś tam jedną koleżankę zapoda i zrobi się z nich taki churek. w tylu właśnie właśnie Linnert, ja jak były podśpiewywanki u nich w refrenach. Zobaczymy jak to wyjdzie i czy ten pomysł w ogóle wypali czy nie. Chwilowo udało nam się demo preprodukcyjne skończyć w jeszcze przed nowym rokiem chwilę, ta je tylko zmiksował jutro mamy takie spotkanie preprodukcyjne czyli będziemy omawiać co trzeba poprawić, gdzie co trzeba zmienić i tak dalej chwilowo byłem zajęty też pisaniem tekstów, udało mi się cztery sklecić, jeszcze sześć zostało e bo się pan wokalista się opierdala z liniami troszeczkę e bo sobie zażyczył, że na tej płycie on będzie wymyślał linie wokalne Śpiewał mi po norwesku do numeru, a ja będę z tego tekst klecił. Jeśli, jeśli nie wiecie o co chodzi, to sobie piszcie na przykład Harvester of Sorrow Metaliki demo, gdzie James Hetfield cała muzyka była zrobiona, nie było tekstu zrobionego i James Hetfield całą linię śpiewa po norwesku, czyli po prostu bełkotę, tak jak mniej więcej... Tak? Jeżeli chcecie takie liryksy norweskie usłyszeć, to polecam piosenkę, jak się nazywało, szakaron makaron chyba. I tam w zwrócę mym, mym, mym, mym, mym, mym, mym, mym. Tak, no to o to mniej więcej chodzi, tak? Po prostu jest taki bełkot yy symulujący, jak ma mniej więcej tekst lecieć i wcześniej ja się zajmowałem układaniem całych linii, jakby wokalista dostawał gotowy produkt i sobie śpiewał, tak jak ja mu ułożyłem, teraz stwierdził, że, że chce mieć ten... Że I chce, mają nie... się sylaby zgadzać, tak? Czyli dodatkowy no poziom no, trudności wiesz, dla ciebie. wiesz co, no jest, to, jest to trochę uciążliwe, no ale, ale wiesz, jakby obaj się ugadaliśmy, że no nie będzie to w 100% takie, jak tam jest zrobione ale będę się starał, wiesz, będę się starał jakoś tak trafić w to, co, to, co on sobie ułożył. Jakoś musimy się w pół drogi spotkać. Mhm. E, więc, wiesz, więc zobaczymy jak to wyjdzie. E, chwilowo jest, no, 40% roboty jest zrobione na 10 numerów. Zrobiliśmy to demo e, i sobie przesłuchujemy i po prostu każdy tam rzuca jakieś, e, jakieś, ten, jakieś pomysły jakieś pomysły, co, co można ulepszyć, co można dodać. Plus jeszcze jest ogarnianie okładki z, z artystą, bo też tutaj jakby koledzy zdecydowali, że czas na zmiany, więc nie odzywaliśmy się do Anki, tylko został tutaj wybrany kolega, taki ilustrator, którego pewnie ilustracje znacie z różnych książek, na przykład wydawnictwa Vesper i on nam będzie robił wkładkę. Cool. Także A, propos naszej... filosofe... A propos naszej ilustratorki Nie będę ani... podawał, pewnie się... No, no. myślacie, no. Eee, odnośnie, Dobra, no, To Pytanko takie, bo ten... Sorry, y ten koncept, co tam, więcej chciałeś, żebym ci tego pomalował, tam obrazek jeden, to, to jakoś się przyda do tego, czy tam... Tak, dokładnie tak, to był taki jakby po po poglądówka y dla artysty. O co nam mniej więcej chodzi? Już jest, już jest wstępny szkic, no i będziemy będziemy z tego wstępnego szkicu już, już jakby zostały dane wytyczne dalsze i czekamy na kolejny szkic i tam jak już, jak już będzie wiesz jak już będzie przyklepany, że tak o to nam chodzi to to szkic zacznie nabierać detali i robi łosze, highlighty to... <śmiech> No no no wiesz jak to u nas czerni, głównie będzie, ale ale więc. Jakieś tam cieniowanie na pewno, ale bliżej, bliżej do, do jakby tatuatorskich klimatów niż figurkowych. A odnośnie naszej artystki, która tworzyła nam artwork cały do naszego Złotego Tronu, to po ostatnim wrzuceniu odcinka z jakiegoś powodu nie spodobał się link FleshOnBone.com y na jej, prowadzący do jej bloga i właściwie zestrajkowało mi cały kanał, bo była tylko, że, tylko, że nie, ch chyba nie jej, tylko algorytmom? Znaczy, no jej, jej link nie spodobał się algorytmom, może, może się wyraźmy, tak, tak, okay. tak. tak. No, tak, tak. Właśnie, właśnie dlatego była wojna ludzkości z AI. Tak, Jak śmiesz dawać link do strony, która nie działa. Tak, nie chodzi o to, że nas Anka flagowała, tylko tak, po tak, prostu... Tak, tak, tak, tak. Google stwierdziło, że WTF. No, ale tak, wyjaśniłem. I, i teraz cały czas na kanale mam strajka, czeka od 8 grudnia na wyjaśnienie. Dziękujemy Google za sprawną reakcję. Tak, bo się, się okazało, że tam, wiecie, na tym blogu jeszcze można cyski zobaczyć jakieś... Nie, nie, wiesz, y sam, nawet nie wiem, o co y chodzi. Y po prostu, jak się wchodziło na jej bloga, to pisało, że jest niebezpieczna strona, bo nie miała szyfrowania, nie? Du nie wiesz co, nie, nie wiem, o co chodzi, ale y słuchaj, ostatnio oglądałem jakiś podcast, y gdzie facet po prostu zajmuje się eks eksponowaniem jakby grup y zoofilskich. I na YouTubie normalnie są podcasty zoofilskie, gdzie się omawiają jak rypać owczarka niemieckiego i dla YouTuba i dla Google to jest okej, okay, że taki podcast może wisieć. On nie będzie strajkowany, ale powiesz jakiś dowcip nie w tą stronę polityczną, co by chcieli to cię zestrajkują, nie? No, Trumpa dzisiaj zbanowali, zbanowali kilka stron, zb kilka komunikatorów. E, dzieje się wesoło w Stanach Zjednoczonych, tak Orwolowsko leci w Stanach Zjednoczonych. Jest tylko jedna prawda i ta prawda jest prawdziwa jedyna słuszna. No ogólnie sz sz szambo polityczne jak zawsze, no ale jakby zejdźmy z tego tematu. Tak, bo... trzymajmy się tematu. Szwagier, może ty nadrobisz, y podniesiesz średnią, bo masz dwa zera, więc dawaj. <ślad> Szwagier podnosi średnią polską, jeśli chodzi o malowanie figurek, nie tylko naszą. Ale w sensie, że co, że dwie figurki ziobry pomalowałem, że mam dwa zera, czy o co chodzi? <ślad> Znaczy tak, no, jeżeli dobrze pamiętam, to na poprzednim podcaście wspomniałem, że kontynuuję malowanie orków yy, z Black Blackreach'a i to malowanie skończyłem, czyli tam 10 bojsów, 5 nobów i 3 kopty pomalowałem, oprócz tego, co już miałem wcześniej pomalowane i jest mini armia skończona. Yy, no i będę, znaczy już mam zamówionego i opłaconego w naszym sklepie Stagraf tego... Gorzaga Giztompe, czyli ten okolicznościowy model orka z nie Dublinem, tylko grotem. grotem. Bo to teoretycznie jest model, który można iść do sklepu GW i sobie dostać za przyjście do sklepu GW, ale no jako, że mamy w Warszawie jeden w Polsce, nie chce mi się jechać specjalnie dla modelu, szczerze mówiąc, ale udostępnili też do sprzedaży w FLGS-ach, no i dzięki temu mogłem w Stagrafie zamówić, także no, wychodzi na to, że orków też zbieram potem i to będziemy był go później omawiać, jeszcze później, bo jest w nowościach, nie? Będzie, będziemy go omawiać. Jeszcze tak, później, no powiemy tak? o tym samym modelu. Ja. Był grudzień, natomiast od nowego roku pomalowałem Dreadnota też z Blackreach'a w defaultowej konfiguracji, czyli z Multimeltą i Powerfistem ze Stormbolterem, czyli taki jak jest w pudełku bez żadnych modyfikacji. Poza tym pięciu terminatorów zbroi katafrakti oraz kapitana czy pretora zbroi katafrakti. Ostatnie sześć modeli z Betrayal et Cult, które mi zalegały no, prawie odkąd Betrayal et Cult był na półkach sklepowych, czyli dosyć długo. Pomalowałem ich w barwy white ostatecznie, mimo że się wahałem, czy nie zrobić ich do ultrasów. Ale jednak. No, to jest ich w Hredzie, tak? Wiesz co, to jest dobry dodatek do armii, bo termosy są zawsze na, na plusie, bo wiesz, ich zrobisz do cięcia piechoty, ich zrobisz do cięcia pojazdów i przy okazji są skorującym unitem, bo wszystkie no. terminatory mają taką zasadę empackable advance yy, i są skorujące, nie? w odróżnieniu od 40, nie wiem jak co prawda 9 edycja, ale w Herezji są trupsy skorujące i są skorujące unity z innych, z innych kategorii tylko jak mają jakieś specjalne zasady więc no, hmm. na, na, pewno, na pewno nie zbiedniejesz mając ich no spokój przy założeniu że kiedykolwiek zagram w Heresej bo nadal no ale wiesz różne też też nie po prostu, pociąga, ale no... te, Też fajnie wyglądają, wiesz, też fajnie po prostu wyglądają w armii. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast kolejna rzecz, za którą się wziąłem, no to też w ramach jakby takiego mini postanowienia, że chcę nie mieć modeli niepomalowanych, które kupiłem wcześniej niż w 2020 roku. I takich zostało już mi bardzo mało. Konkretnie wziąłem się za siedmiu High Elfów których kiedyś robiłem. Teraz ta jednostka się nazywa Spireguard w Sigmarze, a dawniej w Fantazjaku nazywała się Lotern Sigard. Są kolesie z włócznią, tarczą są ci z podstawki, i łukiem nie? na plecach. Jest... Czyli nie byli, tak, Black, nie? byli tak Island of Blood. Island of byli po prostu to są Ficcy Marinsi. To są co? Przepraszam, przerwałeś? Ficcy Marinsi. Sigard No... Tak, tak. Można, można tak powiedzieć. Dużo mniejsi od Marinesów, ale no tak. Ale nie, w sensie, wiesz, jeżeli chodzi o funkcje, tak, no są... są... A, też, no, jeśli dobrze pamiętam, a mam bardzo taką pobieżną wiedzę o lore starego świata, ale to byli kolesie, którzy yy, odpowiadali za chyba to wejście wejście na wewnętrzne morze Ultuanu, bo ta wyspa miała taki kształt jakby półksiężyca, nie? Szfagier, że jak chciałeś... mój, mój dar... Zniszczał się tylko do nazewnictwa. Nie, nie musimy wchodzić w lore. Sigar. No, no tak, no, no, w sensie tak bronią no. Morza, no Czyli wiesz, piechota morska, nie? Tak, morska w sensie, morska. że znaczy bronią portów i bronią statków. że Są też no. załogą na statkach, ale też jakby odpierają ataki z morza w razie potrzeby. No. Są jakby tą pierwszą linią, nie? Natomiast w lore Sigmara nazywają się yy, Spire Guard, bo pilnują Spire of Dawn. A to był po prostu rebranding pudełka Island of Vlad. <grymne> no i są jakimiś tam posłańcami, tak? No, taka poczta polska, tylko że w wersji Elf elfiej. Także tak, no to maluję, maluję tych SpireGuardów i w tym momencie mam dwóch skończonych, zostało pięciu. I jeżeli się nie mylę, jeżeli nie znajdę czegoś gdzieś tam na dnie pudła albo z tyłu szafki, no to, to wszystkie takie modele są skasowane. Mam pokaźną kolejkę kupionych w 2020 głównie dead guard, ale jeśli chodzi o starsze rzeczy, no to poczyszczę to. I będzie to fajny moment, jak już nic takiego antycznego nie będzie mi zalegało do pomalowania. I no to w sumie tyle, tak? Czyli 16 modeli w grudniu i jak na razie 9 w styczniu. Hmm. I tak, i z rzeczy około hobbystycznych to już nie do końca warsztat, ale pod choinkę od żony dostałem polskie wydanie książki Full Grim. Jeżeli śledzicie oh. na Allegro, no to wiecie, że poniżej dwóch 200 ciężko trafić tą książkę, mm -hmm. no bo jest mega gruba, no i nie wyszło chyba dużo egzemplarzy. I to też już parę ładnych lat temu, tak, bo to mm -hmm. jeszcze nie to wydawnictwo Copernicus, które teraz Herezji wydaje, tylko to była chyba Fabryka Słów. Fabryka Słów się tak, wydaje. Są, no, tak. Mm -hmm. Także troszkę białym. No, ale... Ząbatki chyba, nie? Blogo. Chyba tak, tak, tak. No i sobie dzięki temu pociągnę dalej, jakby kolekcję herezji po polsku. Także tak. Wyobrażacie sobie, ile musiałem kupić albumów ze zdjęciami Słowenii i przewodników po Słowenii, żeby dojść do równowartości tej kwoty. A to tak się liczy. Konto, konto na My Benefit ci się zerwało. My Benefita to wywaliłem na Get Guardy, bo na, na koniec roku zrobiłem dosyć duży zakup kryspina, Cryspina. Plague, Plague Marinesów, tych takich, co jest w siedmiu w pudełku, tam z wieloma częściami zamiennymi. Marinesów Mark 3 w pudełku, żeby jakby z tych bitsów, z tej broni, która mi zostanie z Plagasów, żeby zrobić kolejny oddział Plagasów mhm. z ciałkami Mark 3. Co tam jeszcze było? No, Kazm kupiłem czyli czwarty sezon Warhammer Underworlds. Jeszcze zafoliowany, nieruszony, bo chcę skończyć to właśnie, co mi zalega, zanim się za to wezmę. E... Mifityk Blight Holler czyli ten taki dziwny pojazd detgardów, Jakby dronka, tylko w wersji kołowej, kołowo-gąsienicowej. Mm -hmm. Powiedzmy. Taki e... No No, no, no, no. Tak, tak. Coś tam jeszcze było. W każdym razie no, zakup, zakup był, no myślę, że Krispin się cieszył. Brałeś, brałeś tych termosów, deadguardowych, któryś? Mam już, ale to już kilka miesięcy temu. Tam nie wiem, we wrześniu czy w październiku chyba kupiłem. Nie Blight Lordów, tylko Death Shroud. Uh -huh. Też czekają w pudełku, są częścią kolejki z 2020. No i tego aptekarza, aptekarza Deadgardowego. Uh -huh. Lake Surgeon, tak on się nazywa. Też mam. Tego, co mu te czerwie z, z gardła wypadają. Tak, tak, tak, tak. W sumie jeden, jeśli chodzi o... No bo to już wspomniałem kiedyś, że te modele Dedgard, które robię, to modyfikuję w ten sposób, żeby miały jak najmniej macek, narośli, <coughs> jakichś dziwnych... Nie przeszkadzają mi rogi i wszelkie takie zrogowaciałe rzeczy, ale jak na przykład właśnie, nie wiem, noga, noga w kolanie rozdwaja się i jedna połowa jest w armorze, a druga połowa to jest macka ośmiornicy, no to przeważnie tą mackę ucinam i wyszlifowuję, docinam, nie wiem, zaklejam bicami tak, żeby to wyglądało jak normalna noga, ewentualnie spuchnięta noga, ale nie noga kałamarnicy, tak. I ten aptekarz Deadguardów, jak, jak go oglądałem w widoku 360 na stronie GW, to chyba najmniej modyfikacji ode mnie będzie wymagał, bo po prostu takich elementów raczej nie ma. Możliwe, że właśnie przy Mordce coś pokombinuję, żeby nie był taki... Właśnie, żeby tam, nie wiem, jakieś robaki czy... z gęby wychodzą, czy coś takiego. Wiesz co? I zauważyłem, że wszystkie... Znaczy, jak mam tych swoich, co prawda jeszcze nieskończonych Death Guardów, ale ja mam pomysł po prostu taki, że jak masz wszystkich tych bohaterów w kapturze, to jest dosyć łatwo yy, wyciąć im twarz, obciąć... Klej się w... jakąkolwiek inną, nie? Tak, nie, obciążał. Nawet, no, nawet z hełmu. I możesz hełmu może, kleić, no. że ma kaptur zarzucony po prostu na, na hełm i możesz Mark mhm. 4 albo Mark 3 faceplate sam kleić tak, że on wiesz, spod tego kaptura lekko wystaje. Tylko trzeba umieć. Jest to, nie to ten też ten jedna z I, i będzie, wiesz, żeby nie wystawał za bardzo, bo to wtedy Amphas będzie wyglądało dobrze, ale z profilu będzie wyglądało wujowo, bo będzie wyglądało, jakby ten hełm był nie wiadomo jak szeroki, nie? Ale jak mm -hmm, to dobrze mm -hmm. dotniesz, dobrze to zrobisz, to, to będzie wyglądało, myślę, przekonywująco i całkiem spokojnie. No Albo tak, albo po prostu inną mordkę jakąś z którejś gołej głowy. Której mam, wiesz, widział, widziałem też pomysły i też się zastanawiałem, jak jest totalnie, wiesz, totalnie się nie podoba to po prostu zrobić taki, wiesz, Piłować twarz totalnie do, w głąb, jakby i zrobić taki czarny kaptur, że tam wiesz. Tajemino... efekt na tak? tak, dokładnie tak, że nie wiesz, nie widzisz twarzy, bo jest w mroku ukryta, wiesz. Mm -hmm, pobudza, mm -hmm. pobudza wyobraźnię, że tam wiesz, nie wiadomo jakie okropieństwa się kryją pod kapturem, nie? Krzysztof fibisz Na przykład. <laughs> no to nieźle. No jest to, jest, jest, jest to jedna z opcji. Także tak, no, no Dead Guardów dużo czeka, Bayer czeka. Ale w pierwszej kolejności zamykam to, co jest starsze niż 2020. Tyle, jeśli chodzi o mój warsztat. Koniec. Koniec. No to powiem Ci szczerze, że nieźle. Nieźle, żeś narobił. No, to nie był mój najbardziej produkt. Ja wiem, wiem, ale, no, no, ale okres świąteczny, jeszcze I... mimo wszystko jest, nie? więc to też jest. No tak, czy... no. Nie, broń Boże. Najbardziej, najbardziej produktywny to powiem otwarcie, że miałem listopad, bo wtedy 10 taktikali marinsowych, 10 Boysów Workowych, Warboss, Thunderfire Cannon, 5 Skavenów z tego Spire, dwa Mechy z, z Battleteka i Tech Marine od Thunderfire kanona, czyli 30 modeli. No to mm -hmm. wtedy, wtedy, wtedy było dużo, ale też dużo kontrastami, bo i, bo, i orków kontrastami maluje wszystko poza metalikami mm -hmm. i tych taktykali marinsowych też kontrastami porównując Oczywiście tam, plus jakiś tam dry brush, coś tam, metaliki i tak dalej, nie? Ale no, powiem Wam, że im, im dalej w las, tym bardziej doceniam farbki kontrast. I zawsze sobie tam, jak robię zakup White Dwarfa od Kryspina, to jedną, czasami dwie farbkę kontrastową sobie dokupię. Albo uzupełnienie tego, co mi zeszło, bo na przykład Skeleton Horde yy, z Shedmi, Black Templar mi się kończy, mm -hmm. bo to są najczęściej przeze mnie używane. Yy, ale też zawsze też się staram dokupić jakiś kolor, którego jeszcze nie mam. Ostatnio na przykład Akelian Green, yy, który nie dość, że posłuży kiedyś, kiedyś w przyszłości do projektu yy, Alfa Legionu, bo zarąbicie wygląda nałożony na metaliki, akelian green, to teraz mi się przydał ten akelian green przy tych siedmiu Spireguardach, bo <śmiech> jako, że mam 23 Spireguardów pomalowanych ileś lat, na przestrzeni 4-5 lat oni byli malowani, także mhm. techniki były dosyć różne, użyte i farby, farby starają się dobrać w miarę takie same, ale to zawsze były te tradycyjne citadelkowe, czyli Base Coat, Wash, Layer, Highlight. Tak? A teraz chcę to odtworzyć, żeby kleili się w jedną całość tych siedmiu, których teraz domalowuję, z całym unitem, ale chcę ich zrobić szybko, kontrastami. Jest troszkę kombinowania, no i ten Akelian Green przydał się idealnie na takie wodorosty, które oni sobie tam przyczepiają, niektórzy do włóczni albo tarczy i na wzorek fal morskich, które mają na dole szaty. Idealnie odtwarza praktycznie, tylko jest troszkę żywszym kolorem, ale tej samej barwie, jakby co dawniej uzyskiwałem poprzez The Defang, Fenrisian Grey i coś tam jeszcze trzeciego. Także kontrasty, kontrasty bardzo na i bardzo mi po pierwsze przyspieszyły tempo kończenia modeli, po drugie zwiększyły radość bo już bardzo rzadko się bawię w highlightowanie krawędzi. Tak naprawdę tych white scarów, co teraz malowałem, tak jak no, mówię dawniej, jak malowałem white scarów, no to też spray, wtedy jeszcze był ceramite white, null oil zagłębienia, czyszczenie, czyszczenie jakichś tam niedociągnięć, Pultu one Grey, no i edge highlight white scarem. A w tym momencie wszystko psiknięte grey sirem, apotykary white na to, i white scar, dry braszowany dosyć mocno, plus na krawędziach gąbeczką, żeby krawędzie były bardziej jakby podkreślone, ale był ten efekt brudu. To edżuje małą, drobną gąbeczką wziętą w szczypczyki. Efekt wcale nie jest moim zdaniem gorszy, jest najbardziej realistyczny, a mniej komiksowy niż takie zwykłe mm. edge highlights. Także no, techniki, techniki mi się trochę po, zmieniły, poszły w stronę jakby optymalizacji może troszkę kosztem jakości, ale zysk czasu, zysk szybkości jest tak duży, że warto. Powiem Ci tak, cytując tutaj troszeczkę Miniaka i Miniona, Slade Gray, Grey, to, to jest to, co potrzebujesz, nie? Szybka technika, która osiąga, którą osiągasz, zaoszczędzasz czas, może nie, może nie osiągasz takiego samego technicznego i wiesz, technicznie nie jest tak samo dobrze, ale jest wystarczająco dobrze, żeby postawić na stole i, absolutnie tak, jesteś wystarczająco dobrze, żeby zrobić mniej... fotę na bloga na, nadal nie ma wstydu jakby w tym modeli I, bo wiesz, możesz używać bardzo prostych technik jeśli zrobisz to starannie you're good to go, nie? jak to mówią mhm. także, także tak no i dobrze, dobrze, dobrze, zajebiście trzeba, trzeba optymalizować sobie <śmiech> życie I, te, i, i tak, tak, dokładnie zresztą jest no widać tak, po liczbach no, kiedy na przykład w 2019 kontrasty były kiedy w 2019 miały premiery chyba, nie? Yy, ale kontrast? przekonałem się do nich chyba dopiero. Chyba tak, 19, no tak, i przekonałem się do nich, no w czwartym kwartale, w, w okolicach tego czasu jak Warcraya wszedłem. To wtedy wszedłem też Farki kontrast No ale i w 2019. Też z tego co pamiętam, to ciężko je na początku testowałeś i też. Stwierdziłeś, że są trochę hyten, ten że niektóre naprawdę są na wypasie, niektóre są takie... To prawda, że nie wszystkie są jakby tak yy, łatwe w obsłudze jak inne. Yy, jedne, jedne są troszkę jak rakieta typu fire and forget, że po prostu od odtąd dotąd muszę nałożyć tą farbkę i nic więcej już z tą częścią nie robię, bo to wygląda super. A są też takie, które albo trzeba drugą warstwę dołożyć, albo trzeba troszkę rozcieńczyć z kontrast medium, tak. albo trzeba jeszcze mhm. po, poprawić highlightem, bo to nie do końca się zachowuje tak, jak się powinien zachowywać ten kontrast. No, mhm. Różnie bywa. Ale jeszcze tylko dokończę wątek, że w 2019 mhm. roku, kiedy no powiedzmy już tą technikę base code, wash, layer, highlight miałem w miarę opanowaną, i przez większość roku ją używałem, to pomalowałem modeli 185. Natomiast w 2020, kiedy odszedłem od tego w dużej mierze na rzecz kontrastów, pomalowałem 231. No to jest, ile w jest, poprzednim jeszcze raz? 185. No to 50 modeli więcej, nie? Tak. No, no, oczywiście trzeba no. też poprawkę wziąć, że przez to, że dosyć, dosyć daleko idącą samoizolację stosuję z całą rodziną, hmm przez co jest więcej czasu w domu jakby, tak, mm. zwłaszcza wieczorami, no to no, mimo wszystko, nawet jeżeli to by był normalny rok, gdzie chodzimy do biura, wychodzimy z domu i tak dalej, to i tak, i tak by było tych modeli więcej niż w 2019, właśnie dzięki farbkom kontrast nie, nie mam żadnego kontraktu z GW, nie, nie czerpię zysków z tej reklamy, ale serio, jeżeli nie jesteście display painterami, którzy i tak pewnie rzadko używają farbek Citadel, tylko jakieś Pitri, tak, Wajecho i tak dalej. Jeżeli jesteście bardziej malarzami armii, tak jak ja, że chodzi Wam o to, żeby mieć fajne armię, gablotki ewentualnie na stół do grania, to kontrasty pomagają. Tak. Get it done po prostu metoda. Tak. Tak. Wziąć model, otrzaskać go w dwa dni i zrobione, następny. I też modeli, coś, czego GW tego nie robi do końca, troszkę to robi, bo jeżeli macie aplikację Paint, Citadel Paint mm. na telefon, to y, przy każdym schemacie malowania każdego koloru jest plecak primarisowy pomalowany y, daną techniką, danymi kolorami. Ale to nie daje pełnego obrazu. Pełny obraz, jak się zachowują farbki kontrast, to sobie na wyszukiwarce obrazów Google wyszukacie, jeżeli po prostu wpiszecie nazwę danej farby, czy to jest Akelian Green i Andyn Yellow, czy cokolwiek innego, są ludzie, którzy, i to naprawdę społecznicy, którym trzeba tylko podziękować za coś takiego, wzięli po prostu modele albo Primarisa, albo Stormcasta, czegokolwiek takiego, przyknęli Sirem albo Redbonem i po prostu całego maznęli danym kontrastem, żeby cały był pomalowany. I dzięki temu widzicie, jak się dany kontrast zachowuje na płaskiej powierzchni, na przykład na tarczy Stormcasta albo na nodze primarisa, jak się zachowuje na małych detalach, jak się zachowuje na częściach organicznych i tak dalej, i tak dalej. Także polecam sobie zawsze jakby przed zakupem danego kontrastu zobaczyć, jak on się zachowuje na takim modelu, czy przyda się do waszych rzeczy czy nie? Jeśli ktoś już to za was zrobił, to nie musicie na, na żywym organizmie robić testów. Zwłaszcza, że te farki tanie nie są, no bo jedna buteleczka no. to jest złotych, nie? Bo są duże, to też jest ich plus, że. No są w, większe, tak? tak w buteleczce tak, tak, butele jest dużo i no, na dłużej starczy. Nieważne, jakich będziecie używać, to na dłużej wam na pewno starczy, także. E, tak jak głosze, tak, faktycznie. To jest na sam rozmiar. Dokładnie ten sam rozmiar? Na pewno? No. Tak, bo troszkę mniejsze niż w Może, no, że troszkę mniejsze, są ale troszkę bardziej pękaty chyba. No, no, no. Nie, nie, są ja, tak. Na razie, tak, razie tak, większe, tak. większe niż tradycyjne farki, mhm. tak? Buteleczka, nauk buteleczka naukowo opracowana, żeby optymalnie się przewracać i wylewać. <grym> tak, to, to, to, to, to. Tak, no wiadomo, nie. <grym> Ale jeżeli pamiętacie nasze podcasty, jesteście wiernymi słuchaczami od lat, to wiecie, że <grym> mamy podstawki pod farby od Hobby Zone i jak się wstawić coś takiego, no to nie ma bata, żeby się przewróciło. Także polecamy Hobby Zone z Aleksandrowa Włódzkiego. lokalny biznes. Warto od nich wziąć różne produkty, żeby sobie polepszyć przestrzeń roboczą. Zalecamy, zalecamy też nie ten nie nie malować czy znaczy, Zależy, no, bo jeżeli masz taką duszę artystyczną idącą w tą stronę, to może właśnie wtedy pomalujesz coś na krystal brasza, tak? Może nawet warto poświęcić te farbki i wylać je trochę. To. No, więcej biurka pomalowałeś niż modelu. No dobra, to to mamy warsztaty omówione, także, że tak powiem kolokwialnie zbani, możemy chyba przejść dalej, czyli do takiego standardowego omówienia nowości na naszym podcaście, czyli przejdziemy sobie przez Warhammer Community i omówimy tam sobie to, co tam się dzieje, to, co tam się wydarzyło w ostatnich dniach i... Po prostu... To znaczy, dla uproszczenia, pojedziemy sobie po artykułach od ostatniego naszego podcastu, czyli 4 tak, tak, grudnia, tak, tak. i to, co po miniaturce i tytule zwróci naszą uwagę, to będziemy włączali i po prostu omawiali. Dokładnie tak uczynimy. No dobrze, to idziemy z nowościami. Ja, słuchajcie, tak dla informacji będę starał się w może kiepskiej rozdzielczości, bo niestety tak to wygląda, bo streamujemy sobie tutaj przez Discorda, żebyśmy wszyscy wiedzieli na co, o czym mówimy. Mam stronkę otwartą, jak się nazywa, Warhammer Community i będziemy sobie przeglądać te nowości i czwarty, chłopaki widzicie obydwaj, no, tak, oczywiście, mamy design na Notes, Warhammer, Underworld's Chasm, ale chyba przelecimy w górę i dojdziemy do Dawgardu. Mówiliśmy już o Darczasmie chyba tego Shard Speakera, że musisz się nauczyć Shard Speakera, mówisz, tak? A. No to wejdźmy, zobaczmy co tam z tym Shard Speakerem. Co to jest za jakiś nowy model i z nową książką Agents of Chaos, tak? To jest książka, która To jest... akurat jest jedna z czterech książek, które niedawno wyszły do Warcrya, to mhm. znaczy no nie jest to taka Przemycona druga edycja, bo to było za dużo powiedziane, rule'sy są nadal te same, ale wyszły, wyszły kartki, kartki, książki Czterech wielkich sojuszów Age of Sigmar, czyli Order, Chaos, Destruction i Death. Każda, każda ma swoją książkę. I to jest taki jakby kodeks zawierający to, co miałeś w kartach do Warcraya, które były w zeszłym roku i w 2019 pod koniec też plus chyba, jeżeli dobrze się orientuję, bo nie miałem żadnych tych żadnych książek w ręku, plus kilka jednostek, których w kartach nie było, ale tutaj się pojawiły. Nie jestem też pewien, czy zmieniły się stacy jednostek, czy są dokładnie takie same, jak były w kartach. No w każdym razie, no... Może jakieś tweaky. Nie jestem pewien, ale kojarzę, że była frakcja i ktoś porównywał książkę do poprzedniej frakcji, z, z jakiegoś powodu mam w głowie karadron Overlordsów, czy ten, tą, tą frakcję tych. tych, tych Team bankowych Krasnani. Team no. bankowych to, to, to tego słowa szukałem. Bo chyba wyszła do nich książka wcześniej, taka, taka jak to. I, Nie, ani karty przypadkiem? Właśnie, karty że, chyba właśnie chodzi o to, że była różnica między kartami a tym, co jest w książce. Może to nie chodziło o tą frakcję, bo tak tylko mówię, świta mi coś w głowie, że, że, że coś takiego było, ale że były jednak różnice między tym, co było, no, co, co było na kartach. To by trzeba było sobie sprawdzić, ale no, nikt z nas chyba aktywnie no, w to nie Nie gra, grywamy to. ostatnio, więc nie, nie, nie, nie, tak. nie sprawdzaliśmy za bardzo. No model jest słaby. Tak. Wow, mamy, szczerze. Tym, tak. Jak to się nazywa? Luster, powiedz Shard Speaker of Slanes, czyli mówiący z odłamków. <laughs> No Przeba... tak, wróżący z odłamków. O właśnie, wróżące z czy... odłamków. Cały ten, cały ten nowy Sigmarowy, e... release Sigmarowy ma takie blisko wschodnie. E... Tak, tak, tak, masz tak. mi z nocy inny, troszkę. Tak jest. Aladdin, jak się tak, nazywa ta gierka Princess Persia, tak? Tak. A ogólnie blisko wschodnie, bliskie wschodną stylistykę ma. I co, tak, myślę, że całkiem spoko, to, całkiem spoko to wygląda. Pomijając efekt dymu, myślę, że nic bym nie zmieniał tutaj. Nie, mi też znaczy, się ja, podoba akurat, ładnie zrobione. Znaczy, ja, ja cały czas jestem zdania, że te wszystkie efekty właśnie dym, ogień i tak dalej. Mają na tyle technologii, że każdą taką figurkę można zaprojektować w taki sposób, żeby ten efekt dymu był opcjonalny. Opcjonalny, tak. Możesz Oklejasz, go, albo nie. Możesz go wkleić albo nie. Myślę, że tak. Tu można by po prostu zrobić tak, że albo w tym symbolu slanesha jest, albo wklejasz takie po prostu kółeczko, które ma jakiś tam stalowy element. by tutaj, więc albo wklejesz, Tak, albo wsklejasz troszkę dymu, albo po prostu ta stróżka dymu, którą teraz pokazujesz kursorem myszy hmm. y, od góry jakbyś spojrzał, to ma kształt takich widełek jakby Coś takie, no. i ją po prostu wsuwasz tam albo możesz ją zdjąć i to samo to samo u Devguardów, to samo u tych y, Forge wypuścił nie, niedawno tych y, no, y, World Bearerów i tam, tam jakieś ogieńki mają takie rzeczy, koksowniki takie z ogniem to się wszystko, przyjść, przyjść wszystko do mogłoby było, to wszystko mogło być opcjonalne po prostu znaczy, to jest złoty tron, więc na pewno się będę przypieprzał. Widzicie tego włosa tutaj? O, no, znaczy, no... I on jest tu, opiłek, tutaj. Opiłek kurzu z biurka. Jakiś, no. Mam to na swoich modelach też, ale moje <grym> modele nie są na boksartach. Znaczy, tak, jeśli... też je, jeszcze je no może, żeby wygląda, to wygląda jak facet, go... nie? Tutaj z twarzy wygląda jak facet. Facet raczej. A z wygląda Facet, ale u Slanesza specjalnie masz mieć wątpliwości. U uslan... Natomiast... Slanesza każdy z Davidem Bowie. Tak, <laughs> okay. Jeszcze o tym, o tym lustrze bym powiedział, mm. kusiłoby mnie, gdybym szedł w tą armię i te modele, a planów mm. takich nie mam, to znaczy moje malowanie nowego slanesza skończy się na bandzie z Dyer, Dyer gdybym w to szedł, to bardzo by mnie kusiło zastosować coś, co widziałem na filmie, na kanale YouTubeowym sklepu Aktom modelarskiego tam. Frony. Bodajże Tak, czołg mm. Krobel robił i robił lusterko takim mazakiem, ten mazak... Mm. Jakby, tak? Tak, tak Robi tak. Tak, tak bardzo chromowany efekt, że odbija jak lustro. Byłaby o, to fajna o. opcja, zwłaszcza, że to jest pewnie taka troszkę wypukła powierzchnia i takie troszkę by to było yy, po polsku distorted, jak się mówi. Mm -hmm. Za, zaburzone. No, zaburzone, tak. Także tak, no mogłoby to fajny efekt dawać. Mm -hmm. na, no bo ja jest, jest to lustro. Nie, to byś tutaj to złoto, to, to, to lustro. I tutaj te dwa mhm. lusterka, co tam ma na głowie, ewentualnie i jazda, nie? No, spokojnie, fajnie. Dobry pisać, muszę muszę takie darmo no. No, na efekt jakiś. Ciekawa rzecz, no. no i ten artwork też jest fajny, tutaj, tak jak mówisz, no, jest to jakaś kobitka. Tutaj Tutaj jest ewidentnie kobitka, no bo są, e, buby są. Natomiast tutaj jakoś bardziej, no obca sugeruje, że to kobitka jest. Dalej bo... zapytały tu jest. Parem, mam kolegów, którzy że... mają większe. Ja mają Większe obcasy czy większe buby? Większe buby. Hmm. Ten bub taki fajnie kształtny jest tutaj, tutaj tak niekoniecznie. No nieważne, jeśli mam, być, jeśli mam być jak to się mówi, skeraust, czyli wystraszony i podniecony zarazem, to to, spra to, to sprawia ten efekt, nie? Też jak dojdziemy do kolejnych modeli a bo dojdziemy... Przepraszam, wtrą wtrącę się, wtrącę, wtrącę się. się. Jak, jak tam cofniesz do, do tego... No, nie, nie, zgadnę, w tej samej karcie to... odpaliłeś. Do klatki piersiowej. Nie widzę tutaj super dokładnie, yy, natomiast u demonetek jest tak, że na przykład z jednej strony mają bub, a z drugiej strony mają męską klatkę piersiową. No ten nadal ja bym zauważy... tak sugerował, nie? Tak, że tutaj jest tak, yy, znaczy z jednej strony może on zakrywa bub, a może po prostu jest taki na płasko zrobiony, że to jest męska część klatki piersiowej, a z lewej strony jest po prostu bub i mamy taką właśnie androgeniczną. Hemaforzyczną podpaść, tak. tak jak... no, Amazonek, ale no. jak dojdziemy tak do innych modeli Slanesza, to um, zwróćcie uwagę, że jeżeli jest na przykład jedną z to wszyscy łucznicy są ubrani dokładnie tak samo, niezależnie czy to są kobiety czy mężczyźni. A tam już można w miarę oczywiście jest to w miarę oczywiste no stwierdzić, wiesz, pod czy to tym, jest kobieta, pod, czy mężczyzna. Pod, tym, pod tym tabardem może mieć szląga takiego do kolan, nie? Więc... No To, to swoją drogę. Czego jej serdecznie życzę? Na zdrowie. Na, zdrowie. na zdrowie ja nie życzę ogólnie ludziom źle więc życzę, żebym miał pod tym bardzo wielkiego szląga. na budowie, dobra Devguard release light in the warp tutaj czy jakaś informacja no, możemy olać, bo i tak, tak. ten release zdążył wyjść mhm. znaczy nie, nie wyjść, ale być zapowiedziany dojdziemy do, do większych szczegółów jeśli chodzi o DevGuard. Preview Online, Black Library, nie wiem o książkach chcemy pomówić troszkę? Ja ostatnio powiem szczerze, nic nie czytam, więc yy, nic nowości ja, na pewno. Ja, ja, wsiąk, ja wsiąkłem w The Expanse, więc chwilowo Warhammer mm. poszedł. Jakby Siege of Thera poszło w odstawkę i czytam The Expanse. No ja ostatnio The First Wall przeczytałem i przyznam, że momentami przynudzało. A znaczy, co, jeden, jeden motyw jest taki, bo tam jest taki wątek yy... Ludzi, którzy byli robotnikami w fabryce gdzieś mhm. w Afryce, ta, ta Afrik Hive to się nazywało, no bo wiadomo, że tam już nie ma kontynentu, bo oceany są suszone, tak, mhm. ale w każdym razie z obszaru dzisiejszej Afryki, robotnicy z tej fabryki są yy, poborowymi w armii, yy, żeby iść na front yy, bitwy o terre. no i maszerują sobie tam yy, troszkę. Pociągiem takim wielkim jadą, który jedzie po chyba ośmiu torach równoległych jest jeżdżącym miastem generalnie, jest nalot, nalot rozwala ten pociąg. Ci, którzy ocaleli, idą na piechotę, zaczynają się wspinać tam w Himalaje, napotykają inną jednostkę, która ma czołgi i liman rasy, no to tam załapują się, żeby pojechać trochę na czołgu. I ten wątek jest momentami bardzo nudny, momentami bardzo przynudza, ale jest taki twist na koniec tego wątku, że było warto, prawda? Warto było przewrnąć, mówisz? Tak. Tak, tak. I, znaczy, tak, ja... Tak, ja tak, ogólnie... tak bardzo robi ci ruchanie umysłu, żeby nie użyć oryginalnego słowa mindfuck, że no, wynagradza ci, że przebrnąłeś przez to, co było wcześniej. Wiesz co, ja ogólnie tak po Barry Dagger, który mi się naprawdę podobał, tym, tym dedykowanej powieści devgardowej, jakoś tak ten, ten cały, ten cały, yy, ta cała seria Siege of Terra, tak jakoś, nie wiem, no nie wiem, czy, czy po prostu zmęczyłem hmm. się, przebijając się przez te wszystkie, wiesz, naście, naście książek, miliony opowiadań i tak dalej, ale po prostu trudno mi się je zabrać trudno mi się je przebrnąć przez tą serię. Troszkę, tak? Chociaż przyznam, że pierwsza książka, już nie pamiętam tytułu w tym momencie, ale pierwsza mi się podobała, Solar War chyba? Solar War, no? tak, tak, tak, ona była w miarę. No. Podobała mi się właśnie dlatego, że było troszkę, a jestem troszkę gikiem astronomii, i Układu Słonecznego naszego, planet Księżyców, planet Karłowaty i tak dalej, i że autor zadał sobie trud, żeby troszkę o tym poczytać. I fajnie jest, że na przykład tam pierwsza linia obrony... To na jest na... Bo to co, Gaj Heli pisał pierwszą, nie? Chyba tak, że pierwsza linia obrony jest na orbicie Plutona na przykład, Plutona z Haronem de facto, także Przedo... które tam z tych... Przedostatnią ma chyba pisać Demski Bowden i, i wszyscy mówią, żeby... Że... Wykończyć ma ten, co zaczął, czyli Dan Abnet. Dan Abnet, no, Dan Abnet, a, a, a Abnet, Abnet zrobi bitwę imperatora z Horusem, tak. to, to, to nie ma wątpliwości. Tu już dawno Tam mówili, tak, że on będzie to kończył, nie? No dobrze, więc tak. Warhammer Preview online to nie, nie wchodzimy. Black Library i zobaczmy, co ja, tutaj jest. Nie darujemy sobie. Zobaczmy, co z tym. New Warcry Goodies. Właśnie, no, to jest ciekawe. Otwórzmy w nowej karty. Pewnie chodzi o te książki, ale upewnijmy się. Zobaczmy, co tutaj mamy. A po prostu podstawkę Dary Kazm. Tak, no to, to, to co, co jest, mam jest... Masz, masz ją, opowiedz co jest we środku. No, banda y, krowich elfów, y, <ścoughs> y, czyli luminetów. No to, czy, czy, czy, słuchaj, czy ktoś z Was w ogóle y, zgłębił? Y, Lore tych elfów i dlaczego, yy, dlaczego zwierzę takie nieelfickie jak W jest tam eksponowane? Czy tutaj chodzi po prostu o, o demografię indyjską, żeby uderzyć w tą stronę, czy, czy o co tam chodzi? Jeszcze nie doczytałem dokładnie. Tam jest no, oni są z Realm of Light, czyli Hisz, jeżeli dobrze pamiętam, to jest Real, Realm mhm. of Light. Yy, no i tam mają wysokie góry, więc jest motyw gór, yy, że tam. Tak no. lis jest na górze i tak dalej a te zwierzęta to są po prostu zamieszkujące te góry jeżeli dobrze pamiętam znaczy wiesz co z, je, z jednej strony fajnie, że chcą wyjść z tego Tolkienowskiego tego motywu a z drugiej strony jak myślę o elfach może dlatego, że mój mózg jest za bardzo w tych Tolkienowskich wiesz, prawidłach osadzony ale jak myślę o elfach to wiesz jelenie, konie Jakieś so, no tak, ale to, ja to nie od, od, od, od tego miałeś Woodelfy Elfy i to, co będzie teraz jakby ewolucją Wood Elfów, mieliśmy zajawkę w Beast Grave. Czyli mm. kurnoc. Kurnos i Kurnos, to są ci, którzy tam był Centaur jeden, tak, mm. dwoje z takich satyrów, jakby z łukiem i A. coś w stylu. Znaczy, wiesz, chodzi, chodzi, chodzi, prostu... chodzi mi po prostu. Jest to unikalne to? i oni podkręcają jakby każdy motyw do jedenastu, tak? Mhm. Żeby żeby zrobić, zrobić coś, co jest oczywiście raz, że copyright friendly, a dwa, że nie ma tego żaden inny system fantazy. Znaczy, tak? wiesz co, jest jeszcze ten myk, że po prostu jakby też w obrębie Warhammera yy, motyw wołu i, i ogólnie taki farmerski, bardziej mi się przewijał w chaosie z, albo z beastmenami, Albo mi się przewijał, y, chociażby w Slaneszu, gdzie są te takie kozie, takie powiedzmy lucyferiańskie ja motywy no też, Slanesza. Y Slanesza, poczekaj chwilę. Slanesza i tak dalej. Y, I przyznam, że podobają mi się chyba z tych, z tych nowych High Elfów. Nie wiem, jak one się teraz nazywają w Sigmarze. Luminet Remlords. Tak się nazywają. Tak. Yy, podobają mi się, wiesz co, wszystkie unity, które nie mają tego krowiego motywu, czyli ci jeźdźcy, Zaczy, stary, się, bo kucznicy... krowie, krowie to jest uproszczenie, tak? jak ci mówię, że to, yy, im chyba chodzi o to, żeby bardziej ci się kojarzyło to z jakiem albo kozicą, tak? Takimi typowo górskimi yy, parzystokopytnymi. Że bardziej, o... bardziej, bardziej w tą stronę, tak? Okej, okay, w dalszym ciągu bismeni wywołują mniej więcej takich skojarzeń, natomiast... No pewnie tak, no, no natomiast no tutaj jakby ca, cała linia mi się podoba minus krowi motyw nie ale to jest taki mój tak, minor, no, może, minor, może się minor nie zgadzać, to... możemy się nie zgadzać z każdym ich wyborem ale nie da się odmówić to jakby to, to y, Ash no, Barker z jakiej, tego tak, y, no. Ash Barker z Grilla Miniature Games powiedział, że no właśnie unikalność to jest no coś co mają bardzo opanowane tak? Nie będę się przypieprzał bo nigdy nie będę zbierał tej armii, tak? Ale Yy, wszystkie, no właśnie, Unity, wszystkie inne Unity są super Na przykład ten Teklis yy, Teklisa nie mhm. Boże Ty, Tyrona Ty, Jak się nazywał ten Chodzi ci o tą pustą zbroję Tak jest To jest no, Light no, of Eltarion Vaelor Eltarion. No, w, w, w, w wersji Warhammerowej No to waylor w wersji Warhammerowej na biało mi się bardzo podoba Świetnie jest zrobiona. Kawalerie mają bardzo fajną. Tak, tak. No, bo mówię, wszystkie unity bez minus krowa, nie? Tam, gdzie, co, jest, tam, podcaście... gdzie jest program Krowa Minus. <głos> tak. Tam mi się podoba. Na podcaście Traton Underplastic mówili: Muszę namierzyć gdzieś taką konwersję, że widzieli konwersję Teklisa, tego nowego, gdzie, bo tam jest Teklis wyniesiony na takim czymś, że jest wysoko i Sphinx. Mm -hmm. I konwersja jest taka, że ten Teklis stoi jakby na ziemi albo unosi się tuż nad ziemią, a z tyłu za nim siedzi ten Sphinx jako taka jakby groźba, że zaczniesz z Teklisem, no to Sphinx cię załatwi, tak? I że wygląda mm -hmm. to niebo lepiej niż to, co proponuje jakby w domyśleń konfiguracji GW. No okej. Okay. Tak sobie skróluję dalej. Ale jak... tak, no mamy luminetów, no i do końca tylko, że mamy mm -hmm. też bandę slaneshowców nowych, z pończochami, z pod wiązkami, tysiącem i jedną nocy i tak dalej, tak, z Beastmanem, który powoli mutuje w Seekera, slaneszowego. Ma takie te szczypce na, na rękach mm -hmm. i tak dalej. Y no i wszystko to, co jest inne w pudełku Warhammer Underworld, co możemy się spodziewać. Karty, kostki, plansze, kostki Czyli zestaw to, kości tokeny. białe, czarne i D do jeszcze, magii są od razu, z tego, co widzę. Do magii też, tak, tak, tak. Bardzo mi się podoba w tych slaneszowych nowych modelach ogólnie y, motyw skaryfikacyjno-piercingowy, o. Nazwijmy to tak. No widać, że lubią sobie zadawać ból. Może nie aż tak jak twoja banda z Warcry'a, ale lubią. Szwagier, co no, to jest no, no. za znacznik? Co to jest za Dings? Y, Bo to pierwsza z widzę, ten taki malutki tutaj przy kościach. Bardzo dobre pytanie. Znaczy tak, przypomnę od razu, że moje pudełko jest nadal zafoliowane, ale wydaje mi się, że Aha. to jest jakiś nowy token, który pokazuje, kto ma w tym momencie inicjatywę. Okay. Że po to prostu nie, ten program to grantu, go dostaje. Zygi to nie jest jeden z tych tokenów, co są powyżej przy rulebooku? A, może to jest kupie. ten, nie? Może to jest ten. To nie jest ten? Albo, albo to. Nawiasem no, no. dzięki temu, że takie duże zamówienie u Kryspina zrobiłem, to tą monetkę też dostałem. Mhm. Bo, to jest, bo to widzisz, bo to jest coś takiego, że to jest takie metalowe, a to jest tekturowe, więc możliwe, że ten e, primacy token, tak jak mówisz, to może być to właśnie. To może być to tylko, że taki w metalu czy tam w brązie czy w czymkolwiek. No no, no, no, no, no, no, dokładnie. Widzimy, że dostaliśmy jeszcze pudełko na karty, które widziałem, że ładnie wygląda, ale no, to jest nadal pudełko, pudełko na karty i można kupić z tych. Jak to się Innej nazywa? Deck pro, deck pro, czyli są ci kolesie co do Medicar. Pro, coś tam, coś tam na pewno Pro, nie jestem pewien, że dokładnie Deck Pro to się nazywa, no, ale po, Pro coś tam. Deck Pro, tak, Deck Pro. No to, to firma, też mam, robi... takie, mam takie dwa pudełka i służą mi, jeżeli idę grać w Kiltima, czy w Director's, czy w czy kiedyś będę szedł, no to te dwa pudełka, które mam, zupełnie wystarczą. A ja kupiłem sobie przezroczyste, żeby od razu wiedzieć, co jest w środku, nie musząc otwierać. Mhm. Zestawy znaczników, widzę, są so many tokens, jakby się potrzebowali więcej, no i fantastyczne kostki, które są totalnie nieczytelne. <głos> <głos> i zupełnie drantwia koszulki, bo to taki kwadracik jest bez pomysłu grafikę wrzucimy na obrazek. No teraz... ko Kopiuj w klej troszkę. Tak. No i tu mamy te cztery książeczki do... To nie, to w nie było no tych, te... tych krasnali. to musiało coś innego być. Albo... Czy znaczy, oni są w, wiesz, co, w nie. Ja już wiem, już tak. wiem. to może była książka, ja pamiętasz jak wychodzili tacy, tam niby komand... nie komanderzy, tylko wychodziły takie książki e... Monsters and Mercenaries coś takiego. tam może była różnica, wiesz? To mi się tak... Być może. Być możesz, no nie tak. wiem, w każdym razie mamy kostki dla jednych, dla drugich, dla trzeciej, dla czwartych, widzę i Tomów of Champions... A to jest, te... akurat, to jest akurat niezła opcja, bo te kostki, które mamy w podstawce, w mm -hmm. pudle, no to zawsze jak się gra, to trochę ich brakuje, bo jak musisz większy rzut wykonać, to musisz brać te kostki, które sobie odłożyłeś swoje duble, triple i tak dalej. Bo są tak? trzy czarne, pięć białych i trzy niebieskie domy. Nie, nie, nie. nie, nie. Zigi, no. oglądamy kostki do Warcry'a, ty patrzysz na The Underworld. O Jezus, faktycznie, ty, no, ale mi się skleiło wszystko, racja, masz rację. To do Warcry'a. Masz rację. Tak, na no podstawce jest, tak czy inaczej, jest ich mało. A tutaj, dlaczego są trzy kolory, nie pamiętasz? A, bo są te priority dice, czy tam coś tam się wymieniało? Nie? Te czy takie... masz też ataku, obrony, tak. No i te, te które mają, są tradycyjne, mają oczka, to są do inicjatywy rzucania i do dubli, tripli tych rzeczy. Tak? No dobrze. Do co, no i tom, tom of Champions 2020. Czy to jest taki... Nawiasem mówiąc, ani słowa o Kill Team Annual 2020. Skończył się rok 2020 nie było Kill Team Annuala. Ale gdzieś była informacja, ostatnio czytałem, że będzie wychodziło w White wszystko do Kill team. A. Gdzieś przeczytałem taką wiadomość. No, okay. zaraz, zaraz zobaczymy w najnowszych newsach, bo może, może nie wiem, czy czytałem na oficjalnych, czy gdzieś na jakichś plotach, nie? Zaraz do tego dojdziemy. Mm -hmm. e, no i co? Dwie bandy wyszły: High Knight, Shadowstalkers i Science of the Frame. To są te bandy z podawką. Czyli bandy, które były w katakumbach w, katakumbach. w drugim katakumbach. boksie Bardzo fajne zresztą boksie: Legends of Nagash i Sylvanet. I to wszystko w tym. No, Legends of Nagash troszkę za późno, bo jeżeli kiedyś by coś takiego wyszło, to bym łyknął od razu, ale w tym momencie, jak już mam 20 skeleton warriorów i, i elfkę, którą będę konwertował na nekromantkę, no to jedyne czego nie mam, a jest w tym pudełku, to jest Grave Guard i Grave Guard sobie i tak kupię osobno. Tak mi się otworzyło. To nie chcę tak. Dobrze. Dobra. albo bo to jest chyba 10 skeleton warriorów, 5 albo 10 Grave Guard i Nekromanta, ten jest defaultowy, który się, którym to, się nie ma Grave Guardów i są dobre bicy na Night ogólnie. Są, są. Jak mi coś zostanie, to wszystko jest twoje. No. I ja tego nekromanty nigdy nie chciałem, natomiast kupiłem sobie czarodziejkę Dark Elfów fantazjakową, czyli obecnie... Te tam... modele takie bardzo, nie? Ale... Stary, Trzeba. ale powiem ci... Jest stary, to dać, skeleton Warriorzy, Skeleton Warriorzy mają też dużo biców, w których mi zostało i tam też są motywy nietoperzowe, więc już chociażby z tego mogę ci więcej dużo dać. Spoko, ale ogólnie bo miałem, miałem dosyć dużą styczność, bo raz, że pudełko Skeleton Warriorów, a dwa, że sobie też w 2020 kupiłem i pomalowałem Start Collecting Legends of Nagash mhm. i tam też jest y, 10 tych Skeleton Warriorów, no to powiem wam, że kupa biców zostaje, bo ciałek, y, w sensie klatek piersiowych i nóżek y, jest na styk, dziesięć, ale wszelkich rączek, główek, tarcz, włóczni, mieczów i tak dalej. Jest dużo, dużo więcej. naprawdę, naprawdę dużo, dużo tego zostaje. Miecze, okay. nie miecze. <gry> dlatego, że dlatego, że zostało, aha, i klaty, klaty, chyba też zostały nadprogramowe, to plan mam taki, że jak będę tą darf, el, darf. dark elfkę, dark elfkę konwertował na nekromantkę, to będzie stała na takim grobie z troszkę uchyloną płytą i jeden albo dwóch Skeleton Warrior'ów będzie po prostu wychodziło z tego grobu, albo jeden z grobu, a drugi z ziemi przed tym grobem, że właśnie ona ich jakby przywołuje, tak? to też fajny pomysł. Ja no wiem, oczywiście, to... oczywiście rzecz, bo jeżeli model ma stanik, a ta elfka ma, no to mogę zrobić tylko dwie rzeczy. Albo zrobić gołe cyski, co już przy Warcry'u robiłem, Albo drugą rzecz, która wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej yy, niedorzeczna, zrobić jej stanik z czaszek. No bo to jednak romantka przecież, nie? Ale to musiał być każdą czaszkę chyba spiłowywać w tył, nie? Żeby jakoś jej to wkleić. Albo... No stary mam pudełko Citadel Skals, nie brakuje no, mi czaszek. Wiem, wiem, tylko że chodzi o to, wiesz, to, to takie dubanie ścinać, wycinać, piłować. nie? No ścinać, jedno cięcie. Znają, znając szwagra, on jest dla cysków, jest się w stanie poświęcić. No <laughs> raczej. Dobrze, ja to sobie pozwoliłem otworzyć kolejny, kolejny news o minionym. Mamy jest z tego artykułu, tak? Tak, tak, tak, tak, tak. Okay, e, okay. sobie przeskoczymy, no bo tutaj jest żaden z nas Bloodbola nie gra. Wiemy, że jest druga edycja, trzecia tak naprawdę edycja BloodBola. E, nie chyba... za dużo nowych. powiemy. Tak, no. jeśli chodzi o. No i figurki z Infinity w Fortune. Tak, G, tak, tak, tak. Książka do Vansarów, kolejny House, of, kolejny House of, House of Chains, House of Pain, House of coś tam było, to jest House of Artifice. Czyli, czyli rozszerzenie do wansarów, tak? nie, To jest Wansarów, Nie, to jest po prostu ich kodeks, tak jakby, nie? To jest kodeks do Nekromundy. No i mamy nowe modele, które wyszły kolesie na deskach, i to jest, to jest bardzo ciekawe, bo. Ja no, jak Green Goblin, nie? Czytałem, czy, czytałem, słuchałem podcastu, nie pamiętam już takiego podcastu. W każdym razie tam, tam są kolesie, którzy grają mocno w Nekromundę, i oni mówią, że sam koncept tego pojazdu jest zarąbisty w Nekromundzie, ale dostają go akulici. Skauci, najbardziej wiesz, dżuwy dostają go, to są dżuwy. Mięso no, armatnie tak? No, modziki po prostu dostają. I koleś zachodził w głowę: dlaczego to nie może być upgrade dla typów takich jak ci dwaj tutaj stojący, jak i specjalistów, żeby mieli? Tylko dla tych. Bo gra w technologia ich nie udźwignie, bo mają ciężkie zbroje, może o to chodzi. Nie? Ja sobie pomyślałem, że to jest może tak jak y, flaw Strongboysów jest, nie? Że Strongboysi ogólnie to są chłopaki, którzy dostają. Y, gdzieś tam kiedyś takie, taka była jedna z wersji, że Strongboysi to są chłopaki, którzy. Są, są młode orki, które muszą się wyżyć, i one dostają y, y, jumpaki i ma ta. ta się wyżej, nie? Skarżcie na ludzi, napieprzajcie się i zobaczcie, co wam pasuje. Jeśli chcecie być. No to identycznie z... jak u tych y, Space Marisów, tak i, czy, czy Wilków też, no bo w pierwszej kolejności się chyba. A, dobrze, wilków, bo w Space Marisach zwykłych najpierw zostajesz dewastatorem, żeby się oswoić z polem bitwy z daleka, mhm. a z kolei u Space Wolfów jesteś Blatklo, chyba to się Blood nazywa. Ta, Blood, ta, Blood, Blood Claw, to. Się w pierwszej kolejności jak... rzu rzucają cię na asfalta, żebyś yy, jakby Porobił za dymy, tak? Za młodu. Tak, tutaj a się wyżył, a później żebyś był dyscyplinowany bardziej, nie? Tak, jak tak, jesteś tak. Longfangiem, czyli ze starości ci już kły urosły, to Ach. możesz być dewastatorem, nie? No więc zastanawiam się, czy to jest taka sama ideologia, no nie wiem, nie czytałem książki, bo nie kupuję sobie tego, tego buka, bo nie potrzebuję, natomiast mają, wy, wyszły do nich kosteczki, oczywiście wyszły do nich karty. te Cekowski, troszkę głupi koncept. No głupi, bo to nawet na zdjęciu widać wszystko, no nie wiem co to jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie wiem, hmm. może, może o to chodzi, nie? To dlatego posłuchaj, że mają sobie właśnie 7+, musisz rzucić tak tą kostką, żeby 7 -mokre, wpadł. Mokre elfy też miały chyba przezroczyste kostki. Takie nieczytelne mocno, nie? Może. Możliwe, że tak. Do Space Wolves wyszedł, w, bo wyszła bardzo ładna limitka. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie to wygląda. Czym jest to koło? To koło pewnie jakiś woundmarker albo wiesz, jakieś, nie wiem, nie pojęcia. Poczekaj, poczekaj, zjedź w dół. Nic Pod obrazkiem tam jest. tam jest opis. Coaster, to jest coaster po prostu. No, no to po prostu sobie browara postaw na tym. Tak? Ale fajne, w klimacie, więc dlaczego nie? I Wiesz co, wygląda to Wygląda troszkę... troszkę jak tarcza, na której no, się no, wybiera no. adres Stargate. Tak, trochę tak, tak, tak wygląda. No. Wiesz, to... to, jakby mieli pomysł, to mogliby z tego zrobić na przykład, nie wiem, jakby tam była strzałka jakaś, którą się obracasz, czy coś w tym stylu, można by z tego było zrobić wybór Wiesz, atrybutów lorda twojego HQ albo hmm. albo czegoś takiego. Nawet po prostu licznik łundów też by było spokojne. Hmm. W X-Wingu to ma sens, bo w x są takie do wskazywania, jaki manewr będziesz robił w hmm. na następnej turze. Że w tajemnicy przed drugim graczem hmm. wybierasz sobie, czy lecisz prosto, czy trochę w prawo, czy ostro w prawo i tak dalej. Y y tak, i kładziesz to na stole. Do dołu, że nie widać, co wybrałeś, hmm. i potem równocześnie się flipuje te te, te a nie w inicjatywie? W a nie, a nie w inicjatywie flipujesz? Chyba, inicjatywie Chyba flipujesz razem. To mi się wydaje mi się, że bardzo nieważne. Nie, niestety, nie gramy w to. Wydaje mi się, że w inicjatywie, bo, no, bo są tam są tak. różne statki. Nie? Nie? O, o tych nightach bym powiedział, bo to są nighty Atraposy. plastikowe, małe do, do Titanicusa, mm -hmm. ale one są na podstawie forżowych nightów, o ile się nie mylę, że są na podstawie no zwykłe nighty plastikowe były pomniejszone w podstawce Titanicu Kusenia. Jeżeli bym miał kiedykolwiek robić nighta do którejś z moich armii czterdziestkowych, czy nawet do White do trzydziestki, to te najty plastikowe, które Gizów wypuścił, mniej mi się podobają niż te żywiczne forżowe. Nie, Jeżeli bym się miało są piękne, to piękne trendy są piękne. forżowego któregoś właśnie, może nawet tego Atraposa, tak? Atrapos, to jest atrapos. atrapos. Teraz tusy są jeszcze różne, jest, jest ich masa. Uczą się ogólnie jest, tylko... Jest ich wręcz za dużo, bym powiedział, sz... wariantów. Szkielet jest ten sam, różnią się tylko opancerzeniem i uzbrojeniem, Prawda. tak naprawdę. Mhm. No dobrze, dalej mamy co? Badża, którego robią już w takiej taniej wersji, żebyś sam go pomalował, ale moim zdaniem jest to fajnie mam, mam takiego, tylko że już pomalowanego bo kiedyś dawali takie pomalowane tak, tak, tak. A teraz Do, do, do nawet dodawali, pamiętam, nie? Kiedyś. Tak, no. Było coś, było coś No i to wszystko w tym artykule, tak naprawdę no bo tu jakieś jeszcze Badges of Honor które można sobie kupić no, okay. Z innymi, po prostu z innymi frakcjami my, Drobnica Drobnica Dobrze, To looters to comics, widewarf, tutaj chciałem powiedzieć o jednej rzeczy w tym artykule, nie wiem bo widzę po tytule Stolen Plains domyślam się co to może być, więc otworzę ten artykuł Kradzione samoloty Kradzione samoloty w Aeronautica Imperialis i temu chciał powiedzieć parę słów o tym a mianowicie jak widzicie na tych zdjęciach nie wiem czy to się powiększy to jest maruder Gwardii Imperialnej który jest przejęty Imperial Navy, przepraszam, który jest przejęty przez orków Orki mogą sobie w aeronautice przejmować dwa pojazdy. właśnie lutować. Lutować, lutować. Bombery i nie pamiętam, Thunder... Thunderbirdy, czy jakoś tak się nazywa? Nie pamiętam, jak się nazywa. Lightning te może. Lightning. Lightning. Thunderbolt i Marudery. O, tu jest nawet na dole A. pisane w artykule. Sorry. A na przykład tau może wszystkie bo jest teoria, że przede wszystkim orki wymyśliły sobie, że to są jedyne warte tak naprawdę zlutowania po samoloty, reszta to gówno dla nich, a Tau po prostu biorą Gewesa, czyli tych zdrajców, którzy przychodzą mhm, na, na stronę. Ale to z Imperial Navy, a na przykład mogą orkowie wejść w sojusz z Tau? Chyba nie. W sojusz stał nie i nie, nie było nic opisane o tym, że lutują na no, no, no samoloty. Potem że samoloty są tał zbyt wysokiej technologii, nie? zbyt skomplikowana no, technologia. Pewnie, pewnie. No i co tam? Do nekromondy mamy Going Out of the Bank, to był scenariusz, który był w White który pozwala zakończyć misję no, zakończyć kampanię. Na przykład, że naj, y tam był fajny, bardzo fajny pomysł w ogóle, że na przykład jeżeli wygrywasz kampanię, a wiemy jeszcze jeżeli ktokolwiek grał w kampanię w Necromundzie to będzie wiedział, że jeżeli się osiągnie jeśli się jest się całkiem dobrym graczem i się gra z kiepskimi graczami, znaczy może inaczej, no to, że nie tak, że z kiepskimi, mniej szczęśliwymi graczami, to bardzo łatwo jest od, nabrać dystansu do nich i być bardzo mocnym gangiem, nie? I poparły scenariusze, że już nawet nie mogą cię nadgryć, bo się bierz, biją się, oni się między sobą biją, żeby któryś podrósł znowu do rangi jakiś, żeby mógł tak naprawdę ci zagrozić i tak dalej, nie? Um, więc To jest coś w rodzaju nagłej śmierci, tak? Że mogą ci to zabrać? Nie, nie, nie, nie. To jest na koniec kampanii. Jeżeli już na przykład masz wyznaczonego... No mniej więcej wiemy, że na przykład gramy w trójkę i załóżmy wiemy, że Wincu, on, on się właśnie od nas oddalił i tak naprawdę wygrał kampanię, to możemy sobie tak albo narracyjnie, albo po prostu dla jaj zagrać. Jakieś kilka, tam są trzy misje chyba wrzucone w White Warfie, żeby zagrać. Jeden na wszystkich na przykład. Więc po prostu wiesz wszystkie gangi się zgadują, mówią dobra, trzeba tego najsilniejszego stłamsić, zniszczyć i walczymy sobie dalej, nie? Bo tam to też go... jest fajna narracja taka, tak. wiesz, jak z, jak z filmu kryminalnego, mm. nie że trzeba, trzeba tą największą rodzinę wiesz, udupić i, i na przykład wiesz Włosi z Irlandczykami się dogadują, żeby, tak, tak. żeby tam... Trzech synów no, mi zabiliście, ale musimy tak, tak, porozmawiać. Wróg mojego tak, wroga jest moim tak, przyjacielem, nie? No, dzieje? dokładnie, nie? I to nie pamiętam. Wydaje mi się, że są trzy sytuacje, trzy, trzy scenariusze. No. Nie, dalej mamy Azmorce no, no. i to wszystko, dobra. co nas interesuje. Co, co, tak. co mamy dalej w artykulikach? Rulse do DevGardu. i nie, niekoniecznie. Dire Chasm, Przynajmniej dalej. ja w ogóle się w dziewiątej edycji nie orientuję, więc nie, też nie te ruchy są tak dla mnie tak troszkę meaningless. Zobaczmy, co to jest w tym w Nekromundzie: Info Underhive Informant. A, to jest do... Otworzę, no pozwólcie, że otworzę. Za, no, za dobra, dobra, dół, dół, i razu, dobra to, to za chwilę. Tak, za chwilę. To jest, bo jest ten zestaw właśnie y, Stronghold, który można kupić w jednym pudełku, bardzo fajny teren. Niestety Czy zupełnie... kosztuje 800 zł, tak jak nie, nie, poprzednie nie, nie, pudełko nie, nie. do necromundy z terenami? To, to nie, to kosztuje jakieś tam 200 coś zł, nie? Y, pudło. Natomiast fajne fajny takie. Szok! Nie pasujące do 40, ale do necromundy... Trochę Mad Max... Tak, no Problem. to pokazują, jak Problem. to połączyć właśnie z jakimiś innymi ścianami do nekromudy, które są właśnie w postawce, o których mówiłeś, jak zrobić walkwaye i no i ogólnie jak to skonwertować, jak wy, zoptymalizować, o furteczka zrobiona. Nie? No, i na tych płytach, fajne, które są niedostatecznie. Bardzo, bardzo fajne. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że te, te słupki, nie? te wszystkie elementy, takie tutaj, to one pasują idealnie w te kwadraty, więc można je spokojnie wciskać, i one tak pasują. Tutaj są nie wiem czemu nie zrobione w ten sposób, ale one mają jakieś takie zaczepy, czy coś, że te, te wy, albo te wypustki od spodu się w coś zaczepiają, na przykład od wewnątrz ścianek, i one się tak naprawdę mhm. są, no, minimalnie się ruszają. No i co? No Modelarskie po prostu, bardzo fajnie. No fajnie, że w ogóle. Games Workshop idzie w tą stronę, o widzisz? I te właśnie ząbki, te takie trzy ząbki gdzieś się tutaj zaczepią w te, w któreś te ząbki mm -hmm. tutaj, nie? I tak, że to się będzie takie locked in place, jak to się mówi, nie? Takie po prostu jakiś tam sposób mocowania. A, to zapomniałem przy warsztacie powiedzieć, bo przecież kupiłem mm. w zeszłym roku dwa pudełka w promocji, w strategii, czyli w sklepie tym na Redkini. dwa pudełka Necromunda, właśnie nie, Barricades i Objectives, tylko to drugie. Bulkheads, no. and doors, Tak, bulkheads mhm. tak. I to jest teoretycznie w założeniu, to każdy z tych elementów ścianek powinien być oddzielny. On ma takie płetwy, nóżki na dole, tak, mhm. że potrafi sam stać i się nie przewróci. Tak jest. No ale troszkę złamałem konwencję, wziąłem sobie, wszystkie powycinałem, oszlifowałem i sobie robię z tego budynek powoli. Pierwsze mhm. piętro już mam. I powoli tam będę nabudowywał na górę, żeby to było tam z jakimiś tam balkonami, nie balkonami, mm -hmm. takimi rzeczami. Ja miałem inny pomysł. Po prostu kolejny budynek. Wiesz, jak ja pomysł? Ja miałem pomysł taki, żeby zrobić... Um z jakiegoś plastiku jak, kwa o kwadratowym przekroju, o przekroju kwadratu, Boże, albo nawet z balsy, czy z czegoś, zrobić po prostu narożniki do tych, tych, do, do tych terenów, nie? Żeby... Narożniki mam jeszcze ze starego Imperial Sektora, który sklejałem, te takie... Ale one są cieniutkie, a tutaj potrzebujesz coś grubego, coś tam, wiesz, nie, pod teren... Pasują idealnie. Tak? Tak. tak. znaczy, że zeszyfujesz na równo i wszystko zginie. Jest... Okej. Okay. No to git, no to git. Dobra, tutaj coś przeglądamy, mamy Blood Bowl, znowu Mity ten nie Hedona jest, bo tu jest prezentacja wszystkich slaneszowców. Tych... Dobrze, to zerknijmy na to. Hedon, czyli wszystkich hedonistów, tak? Slanesz. <laughs> Sledo... Tak hedonistów, jest. Sla. Agents of Chaos. No i co mamy? Blisbar Archers... Ale będą tu zdjęcia jakieś, czy coś trzeba kliknąć? Będą, będą, jak przewiniesz jeszcze, jeszcze troszkę. Seekers, y Blissbar. Chyba, Seekers. że to nie w tym artykule będą? No, niżej, nie, że już, już, już mnie To jest koniec tego artykułu, czyli muszą być w następnym. A to książce. nie. To, to, był tylko, to była tylko taka, taka zajawka w bardzo skrócie. To, no, to, to zamknijmy, a dojdziemy do tego, gdzie będą fotki. Hell, Wintergate, Gate, Peak Inside the Novels, Mega hmm. Edition. No to nie, książka, ta limitka. Hmm. To znowu jest dalej. O, so, Dark Tide. o to możemy chwilę pogadać, bo to jest gra, którą... I am interested. Tak, I am interested in i e, bym chciał z chęcią. E, no gierka, która jest po prostu... E, Vermintide? Tak, był pierwsza Tak, Vermintide 2 nawet z Witkiem mi się zdarzyło chyba za dwa razy zagrać Vermintide, bo mnie zaczepił na tym na Facebooku, mhm. bo zauważył, że gramy i on też miał, więc parę partii żeśmy pyknęli i to będzie po prostu Vermintide. taki hard no, no. hard Horde Shooter, Horde Combat Game no. dla czterech graczy. Mm -hmm. tylko, że Sorry, w... ale jeszcze przy tym obrazku jakby mm -hmm. został, tylko, tylko wetknę słaby żart, że nie wiedziałem, że Kingpin z Marvela jest też w 40. <laughs> no yy, i to będzie po prostu Vermintide czterdziestkowy i podejrzewam, że po prostu oprócz Close Combatu, jest dominującą jakby częścią Vermintide'a będzie może troszeczkę bardziej rozwinięty range combat, nie? Bo mm. w Vermintide'cie miałeś... No, nie, co, miałeś? No, tak. Miałeś leśną elfkę, która w miarę szybko tam z łuku potrafiła strzelać, no ale nie był to mimo wszystko karabin maszynowy. No i miałeś krasnoluda, który miał jakieś tam, yy, wiesz, muszkiety i inne rzeczy. I, I tam chyba ten Longsword też miał jakieś muszkiety i, i, i łowca czarownic, ale to było, wiesz, dwa strzały i później trzeba ładować. Mhm. A tutaj będziemy mieli już pełnoprawną broń czterdziestkową. No ja wam Jakiś powiem, obcym, że chociażby że nie ma nigdzie na artach Space Marina ani na promocyjnych tak. materiałach chyba. No bo to jest to być, i inne frakcja. Ale... To ma być totalnie szwagier, wiesz, takie na zasadzie w jakimś hajwie siły porządkowe zostają wysłane gdzieś tam. Trochę jak, trochę jak Nekromunda tylko, że jest podejrzenie jakiegoś tam chaosowego zagrożenia. No i oczywiście zostają wezwane te, te miejscowe siły, czyli będziesz miał będziesz miał... tam chyba jest jak na pierwszym screenie zobaczysz. To mhm. jest gwardzista, ogryn, jest ogrym z gwardzi, gwardzi. z gwardii, jest pani arbiterka i jest ktoś z tego, jest ktoś z, z kościoła. Ta, tak, ta z lewej to jest to jest. Lewej z jest to nie parą, to jest tylko e eklezjarki, tak? tak? może być. No. Ona ma, chyba ma młot, później mamy tego, mamy kasarkina albo jakiegoś gwardzistę po prostu, ogryna z gwardii i ta z prawej zakładam, że to jest pani arbiter. I ma być jeszcze sisterka dorzucona, jako jakaś postać mhm. tam dodatkowa, no, chyba priorderowa. Mogę sobie postać no, wysiedli z Walki i zrobić, tak. sobie, zrobić sobie z tego jakiegoś takiego hero-shootera na przykład. nie I wiesz, dodać po jednej takiej postaci, żeby klimat był i, i nic, bo naprawdę. To ma pytanie, że... dlaczego kaserkin nad głową ma symbol sanów <śmiech> to Silnik, kurde. Ale też zwróciło moją uwagę, dlaczego ma Iron Halo. <śmiech> w razie... Nie no, to jest wąż ognisty, zjadający swój ogon. O, u, uroboros, tak? <śmiech> tak. tak. No ty, Poczekaj, Poczekaj. Vermintide był fajną grą, natomiast mi się szybko nudził, bo mnie klimat w ogóle nie pociągnął w tej grze zupełnie mnie pociągnął w tej grze i grałem w nią sam niestety, sądzę, że grając, po pierwsze dorzucając do Vermintide'a opcję grania z kimś, czyli na przykład jeżeli ty się zdecydujesz na, na, na tą gierkę i tam powiedzmy Witek trzeba kiedyś, ze, ze kiedyś. i jeszcze widzę. dorzucając posypując to wszystko klimatem 40, to sądzę, że to może być całkiem fajny hit jeśli będzie dobrze zrobione, naprawdę a Vermintide technologicznie było dobrze zrobioną Gromi i to śmigało spoko, nie? bardzo spoko no i mamy jeszcze Battle Sister, jako osoba, która no, VR-u nie, nie korzysta, to chyba jest jakaś gra w VR totalnie, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. To tam, tak, w Warhammer VR Game. I z tego, co widziałem, była trochę koślawa ta grafika. Nie będę tutaj odpalał, bo mamy ustawione na 15 klatek, a stream cały będzie robiony w 5. Zresztą zdejmą no. ci za Red claima, jeżeli cokolwiek odpalisz z tych rzeczy. Wy takie, takie rzeczy już robiłem spokojnie. Wy, wy, wy sobie po prostu i tak, obejrzyjcie. Albo wejdźcie po prostu na newsa z 11 grudnia na tym. No, na tym i tam sobie zobaczycie. Dobrze. No los. dobra, wychodzą dwie, no, dwie nowe gry. Leźmy tak. dalej. E, tak, jedną sobie... jesteśmy zainteresowani dosyć mocno. Tutaj mamy dalej o tych atraposach, to nie będziemy no, wiedzieli. Devgard, Warhammer, e... Dire Casm, Build Paint, dalej. bla, bla, bla. Yarn, Hammer Pack the Week. Nie, dalej. Nie. <laughs> Science and Sports to są wansarze. Pragnęliśmy no, no, tak, na a tutaj jest ten model. O, mamy tego Gorzaga, to możemy obejrzeć. Czekaj, tutaj, o którym właśnie szwagier mówił, że sobie go zakupił. Tak. Jeśli ja mogę jako orkowy gracz powiedzieć, model jest spoko, ale nic wyjątkowego, żeby zrobić z tego totalną limitkę. Tyle. Fajnie Nie, jest no to model, jest taki ale... troszkę bardziej wypasiony boj i troszkę bardziej wypasiony grot, tak, tak naprawdę. Tak. I znaczy, jak dla mnie to jest kontynuacja tej stylistyki, co była w, te, w tej gierce samochodowej o orkach? I myślę, że to jest jakiś taki hint, jak będą wyglądać update'owane orki, jak już zaczną w boksa wychodzić. Okej, okay. jeśli tak bądź. będą wyglądać, to zajebiście, bo mają dużo mięśni i zostają przy tym, wiesz, czarne buty, futerko, spodnie, po, no prosty no. ciuch i tak dalej. Mięśni, ale Bebzon też jest. Bebzon jest, jest skaudun taktyczny jest. To jest, podejrzewam, że brzydki burak no. po prostu tutaj wyszedł i będzie nam opowiadał o, o broni czarnobrochowej. <laughs> w końcu wiemy, jak wygląda. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest czarny burak. Boże. Czarny burak. Wiem, ja, ja, jak rozumiem. wygląda burak, burak. jako wiesz, Nie no, jest taki, jest taki youtuber, który mówi dużo o broni. I on zawsze chodzi w masce. Nie i też ma taki bebzon wielki. E <grym> to Sorry, ja byś przewinął troszkę długo, bo właśnie Jasne. wyczytałem, że jest oparty na w dół. W dół. W mhm. dół. Że na tym Oparty na tym marcie z Games Day Orka. No? Z gorki morki. Z, z gorka morka, tak. No, z Zukładki gorki morki. no. Y Wiesz, oczywiście spoko. ktoś będzie, się, będzie mówił, że u Gorka Morka wychodzi. Nie, po prostu znaleźli fajnego artistu i zróbmy model. No. Ale to mu nostalgii. Po Mi się wydaje, że po mhm. tym właśnie Speed Freaksach, kiedy oni zobaczyli, że ludzie kupowali tego dla gry, tak jak zresztą u mnie, leży cały czas ta gra i nawet nie ruszyłem tej gry, Ludzie kupowali to dla modeli, czyli nie było zainteresowania za grą wyścigową w 40, stwierdzili, że dobra, nie będziemy robić gry wyścigowej w świecie 40, 40 nie będziemy odświeżać tego kotleta. I sądzę, że to był. Jeśli, jeśli to był świadomy ruch, żeby wydać istniejące modele, istniejące ramki, że bez inwestycji, no tam. Co, co to jest inwestycja, żeby napisać jakieś proste zasady, nie? Oparte powiedzmy jakoś tam ogorkę morkę czy coś tam, nie wiem. Nawet nie czytałem tych zasad, powiem wam szczerze. Um, i sprawdzić, czy jest chęć, czy jest chęć w narodzie, bo jeżeli na przykład ludzie by grali w to, no to wiadomo, że można gorkę-morkę pocisnąć, nie? Bo jest... Dude, ale czy, czy ktokolwiek grał w te planszówki trzydziestkowe, czy wszyscy kupowali, żeby nie. mieć po prostu... No, a a ponoć mowy... bardzo fajne rulesy miały, też nie czytałem Podobno. ich nigdy, ale ponoć no, tak. grało bardzo fajnie. Tylko jeszcze dodam, a propos hmm. Pitfirksów że teraz jak już mam 20 trupsów, tak, 5 mhm. elitarnych i jednego HQ do orków, pomalowane i trzy fast ataki, czyli mhm. kopty. no to już mam pełne usprawiedliwienie, jakby, żeby sobie przynajmniej jedno auto ze Speed kupić i pomalować. Bo tak, jakbym miał wyrwane z kontekstu, to, to trochę bez sensu, ale teraz już mogę śmiało powiedzieć, nie, armii. A yes. podobają mi się bardzo. No, już od, od, od momentu, jak wyszły, to mi się podobały. Te Są okres. bardzo fajne te modele. Battleforge w, w apce omówimy chwilowo. Mm, nie używałem, nie czytałem nic o tym, więc musiałbym się douczać. Jeśli mogę powiedzieć tylko jedno, ale że ty w, w końcu po chyba trzech miesiącach od wydania aplikacji, czy czterech, e, działa funkcjonalność budowania swojej armii. Nie jest idealna, wiesza się. Przynajmniej ostatni raz jak sprawdzałem, bo jest w wersji beta, ale już były za nią pieniądze, więc fajnie, nie? Early Access. Nie jest to dużo, bo to jest 10 zł miesięcznie, ale nadal uważam, że to jest hamstwo, że mają czelność brać za to pieniądze i tyle. Ale jestem na tyle pieniądze im nie śmierdzą. Ale jestem na tyle leniwy, że nie chcę się tego anulować, nie? Bo... Mówić, że Games Workshop bierze pieniądze? Pierwsze słyszę. Dobra, przebijajmy w górę, w górę, w górę. Tutaj flight plan, tutaj nie mamy nic, co możemy omówić co to jest? <laughs> Warhammer Adventures. Czekaj, wiesz Ja bym z chęcią zerknął, co tutaj jest. To no są czter... te książki tak, dla tak, dzieciaków. Nie wiem, wiem, tak. ale mam cztery książki i wychodzi coś kolejnego. O, piąta wychodzi, patrz. Kolejne przygody wychodzą. Piąta część. Oj, źle mi się to nazwisko kojarzy. Ten człowiek chyba do Star Warsów nowych pisał. Tak. Jeszcze się upewniam. Ojej. Tak, bo mam te książki, A. które tutaj wyszły. Orki są bardzo fajne. Nekroni są przyjemni. Nie czytałem jeszcze dzień i Tau. Hmm. Tak, ten pan pracuje, współpracuje przy projekcie Star Wars The High Republic, czyli jak zrobić, żeby książki Star Wars były walk. Yy. Więc już jestem z góry uprzedzony do tego pana troszkę. To znaczy tak. Powiem ci, że powiem ci szczerze, że na razie w tych dwóch, które czytałem, nie było nic. Nic nie było poza tym, że jeśli dobrze pamiętam. No to jest silna oczywiście postać kobieca. To jest chłopak, który jest no typowym no czadem. I tu mamy takiego nieokreślonego, bliżej płciowo-mechanikusa. Niby jest chłopaczkiem, ale tak nie jest to jakoś. Przynajmniej nie kojarzy mi się, żeby było mocno z kontekstu wy, wy, można było to wywnioskować. Natomiast bardzo przyjemne książki dla młodzieży. I, a on wszystkie te napisał. No to powiem Ci szczerze, że nie było źle. Nie, nie było okay. żadnego łowka tam, wiesz, naprawdę. Bo zauważyłem teraz właśnie, że wszystkie Kawan Scott, Kawan Scott, Scott, pisał. Więc nie było tak to źle... Uniwersum, wiesz, uniwersum Warhammera tak naprawdę jest dla mnie średnim gruntem dla Walkness, nie? Bo jest... Hmm. Wiesz, Co może tam... Ziemia, Ziemia, Ziemia. Ziemia. Tak, Ziemia Zjednoczona, wiesz... Yy... Pod banerem ksenofobii, nie totalnej, ale. Szfager, ale dobra, nie nie. Ale inna sprawa że to jest ksenofobia dosłownie kseno, czyli skierowana na wszelkiego rodzaju kosmitów. Natomiast ludzka i a... w ludzkości... Szfager, uważam, Nie, no, bo, że nie to możesz... najbardziej są podstawy do tego, żeby było diverse. Tak? Szwagier, poza tym wydaje mi się, że nie możesz, nie powinno się oceniać, mi się wydaje, Kolesia, tylko na podstawie książek do Star Warsów, gdzie pisał, tak? Bo możliwe, że dostał taki, wiesz. Yy... Taką dyrektywę, nie? że ma tak napisać. Niekoniecznie musiał znaczy, być to. Tak, no, nawet Na pewno biorąc pod uwagę, kto kieruje tym projektem. No, ale... no właśnie. Tak, więc, tak. No w każdym razie, mamy jedną książkę Nurglingi piątą i do Warhammer Adventures, do, czyli do Sigmara mamy też drugą. Też Tom Huddlestone i też pisał wszystkie wszystkie Tom Huddlestone. Więc nie, powiem szczerze, to jest dla mnie bardzo fajna seria. Jeśli będziesz chciał kiedyś, to Ci mogę pożyczyć. Przeczytasz sobie, to jest tak naprawdę, jak Ty szybko czytasz, na jeden wieczór książkę. Może na dwa, jak ci dziecko cię obudzi. Może cię cię... kiedyś. Może kiedyś. Dobrze. Ale. Leżą... odpowiadam, może kiedyś. Tak. <laughs> MetaWatch to jest bardzo fajna seria, którą zrobili odnośnie zasad. Od jakiegoś czasu robię takie artykuły, gdzie analizują zasady, ale ponieważ żaden z nas aktywnie nie gra, więc hookers. Przeciwili... Tak. Przepraszam, mój ta mój część mojego mózgu czyta w tym artykule: kup cztery riptiny Napierdalaj z końca mapy. Trochę tak, trochę tak. Zmień oczywiście w tym momencie. Po prawej stronie board games, czyli coś, co no niestety w Polsce na razie tego nie widzimy chyba, że mamy ochotę sprowadzić z eBaya za y, dwukrotność wartości. A nie zamazana? Zamazana nie będzie teraz dostępna? Blisbowl na przykład? Jak użyjesz VPN-a, że jesteś w Niemczech, to może, nie wiem... W każdym razie, no tak, Blitzball i y, Space Marine Adventures chyba tam jeszcze jest, tak? Okej, okay, to przede wszystkim Blitzball to jest taki uprosz uproszczony Bloodball. E, naprawdę I to bym był gotów zagrać. Tak? Do Bloodballa nie chce mi się użyć zasad, to w to bym był gotów zagrać. Bo, bo tu są to, bardzo proste zasady bardzo i z tego, co też na, podca na podcastu, którego słucham, tam jeden koleś prowadzi osobno też podcast od blood mówisz, mówisz to jest bardzo dobry entry level, nie? E, żeby komuś pokazać, jak są uproszczone bardzo zasady, mniejsze pole, y, jest szybciej się gra. Space Marine Adventures, no. co tu mamy? Mamy, ki mam kilkim Watchowy, tak? I no to bym chciał dla samych modeli, bo to są Space Marine Heroes, którzy wyszli w Japonii, to a wczoraj. u nas nie wyszli. Mm -hmm. Okej. Okay. No, I tam no. są nekroni jako tokeny, więc jak chcesz sobie wzbogacić. Jakby imersję zgrania w tą grę, no to można sobie dokupić modele nekronów zamiast określić. No, ale ode mnie. No i tu mam A, Rise no. of the Yorks, to też jest Space Marines Adventures, też jest coś takiego. No, to czy są, to są z kolei z drugiego sezonu. Space no, może, które może, w ogóle. W się zatrzymać przy okładce. Mhm. Yy, kolorystyka pana z tym, z, z Rocket Launcherem na grzbiecie yy, krzyczy do mnie Iron Warrior i yy, po prostu nie klei się zresztą resztą tego oddziału. Trochę tak, ale to Space Wolf. Ja wiem, ja wiem, bo po prostu ten ciem, ciemno-szary tak, tak wygląda, nie? No tego nie hmm. wiedziałem, że coś takiego jest, Crypt Hunters. Coś kiedyś słyszałem jakąś zajawkę, to, yy, też dużo modeli jak widać i są już w kolorowanym plastiku. Jakby wszystkie, wszystkie masz wszystko wszystkie Knight, to jest, Knight nie? Hauntów, mhm. chyba tak, masz pionki, i stromkawców. Bardzo fajnie, moim zdaniem, to, bardzo to fajnie, się może takie, być entry-levelem i fajnym startem do armii, jakby do Sigma'ra, nie? To jest bardzo fajne, bo A to jest tu? zamknięty system, który możecie wciągnąć w świat i to wszystko. Tak. A, A jakie bo... to są modele sorry, w, tym, w tym combat arenach? Co Masz to jakiś, combat. jakiegoś... Yy... To są mechanikum, tacy jakby cybergladiatorzy, coś takiego. Rogue Trader Agents. Rogue Tradera, tak. tak. Tak mi się wydawało właśnie, że I kojarzę jest to... ten w prawym górnym rogu. I, no. I to jest chyba na tej samej bazie, co była ta taka, nie wiem, Blood arena czy coś takiego, że, że Kornowi mm. tam czempioni się ze sobą pojedynkowali. Taka w Sigmarze była gierka. Jakiś czas nie temu widzę. wydana. Wyżej, wyżej. Wiesz co, bo wydaje mi się, jak jeszcze raz przybliżysz na to. Mm -hmm. Wydaje mi się, że po lewej na dole to jest Sanction Pyker, nie? Możliwe, że tak, tak, tak. Bo taką, mat taką matyczkę, nie? na górze to jest Crusader. Crusader taki kryzwiarki. Tak, to, to jest coś mechanicznego. Tutaj tutaj jakiś pewnie... Fortress. To są wszystko modele z Blackstone Fortress. No przecież, tutaj masz przecież. Czy, zobacz. Czy jest Murat, to czy jest z Scheidt, Murat, Dedalosius, Amaran Matoś tam i. Tak, czy to jest, to ten, jest taka ten, ten... jakaś. Ro, ro, ro, ta pani Rogue Trader z tą taką mechaniczną nogą, jak pirat. Mhm. Ona jest na okładkę... To modele, modele imperium, które nie mają jakby swoich własnych armii co jest tak. zawsze fajne i też za to doceniam właśnie Blackstone Fortress, że eksploruje te rzeczy, które... No, no nie mamy ich w dużych armiach, tak? Znaczy no to, tak jest? to jest kolejna podstawka do tego? Dreadfame? Co to jest to jest taki mini starter do Underworldsów. Ale to jest kompatybilne totalnie z Underworldsami? Z tego co pamiętam, tak. Aha, okej. Okay. Jakaś, jakaś tutaj nowa karta jest, to, to nie kojarzę takich kart tutaj. Jakieś środowisko albo coś może. Hust Okay. ale fajnie. No spoko, mi się podoba, że wydają te gry szkoda, że nie wydałem ich w Polsce. No szkoda, bo na pewno nie jedną z nich bym kupił. No dobra, A Co możemy Gift Ideas, Sunday Preview. Zobaczmy, co jest w Sunday Preview. Może preview coś, możemy zobaczyć, tak. Co będzie ciekawego. No oczywiście mamy tutaj tego olu. No gorzak. Do Horus Heresy mamy Sola Tarwica. Tak, wyszedł Saul Tarwic. Jedna z pierwszych postaci, które dostały ze innych. Tak, bo Imperors Children dostali y, ogólnie wszystkie, wszystkie Legiony, które były na Istwanie, dostały w, chyba w pierwszych trzech y, Black Bookach. Nawet chyba w pierwszym pierwszym, nie? Byli Imperors Children. Głowy nie. sobie nie dam obciąć, ale, ale może tak być pierwszym, pierwszym drugim bądź trzecim. Y, hmm. Uważam, że spoko model. Y, on zasadowo jest taki schizofreniczny trochę, bo ma... Y, ma taki, wiesz, ma bardzo takie jakby close combatowe staty, a ma snajperkę. Której mhm. tutaj nie widać, bo ma. Wi widać tylko lupy na Tak. Y nie jest to jakiś tam tytaniczny, tytaniczny tam. Y ciemiężyciel piechoty czy coś takiego, ale taki ok, support charakter. Wygląda Leprze bardzo. Lepszy niż spoko. Zwykły, zwykły pretor, tak? Mhm. Y y y Myślę, że na pewno by ten model skorzystał, jeżeli chodzi o zasady, jakby mu bardziej dopakowali może tam, nie wiem, Ballistic Skill czy coś takiego, albo dali mu jakąś fajną amunicję yy, do, wiesz, do kasowania tam HQ czy coś takiego. Ogólnie zasadowo, jak, jak wszystkie te postaci i wszystkie te wczesne Legiony, które szybko dostały zasady, no mogłyby jakiś update zrobić, bo się też Power Creep kri lekki zrobił, zwłaszcza przy Blood no, no, Angelach no, no. i przy Dark Angelach. <grym> yy, Hełm jest bardzo fajny. I myślę, że też do, model jest dobrą bazą, żeby sobie jakiegoś swojego generikowego yy, pretora zrobić, albo po prostu swojego własnego charaktera imiennego, jakiegoś tam dedykowanego dla Legionu. Nawet nie, niekoniecznie nawet do Improostruiny, no. Ośmielibyśmy się powiedzieć, że jak wymienisz mu na ramienniki, to może być fajny Blood Angel na przykład. Tak jest, czy? bo oni też są bardzo tacy, mm, Tak, mają bardzo tak, ozdobne zbroje. Yy, malowanie jest spoko, tylko żebym powiedział, że malowanie jest bardzo czterdziestkowe. Takie... Tak, tak, tak, tak, to już jest takie typowo czterdziestkowe, tak jak już przy Magistrze Amonie było, tak, mm -hmm. yy, i tak dalej. Ale, ale model na plus, ogólnie. Model, model jest bardzo spoko. I Coś należy, tam jeszcze zaznaczyć... należy zaznaczyć jeszcze, że jeżeli go chcecie wykorzystać jako, jako tą imienną postać, to wasi Emperor's Children muszą być lojalistami. No i prawidłowo. Także tak, nie, nie może być tych. Nie może być. To był koleś, który, który właśnie między innymi dzięki niemu Terra się dowiedziała, że chorób zdradził, tak? Bo on jakby umożliwił, jak się nazywa? Ucieczka jest fajna. E tak, no jak się nazywał ten kapitan? Garro. O. Nathaniel Garro. Kapita kapitanowi Garro pomógł uciec. Dobrze, dalej lecąc. No dobrze, mamy... roku. Zarkijmy, co tam się co tam no, Raczej to były nominacje, więc nominacje olejmy, przejdziemy sobie do wyników, które są w dalszym artykule po prostu. Ale nie? czekaj, ja Nominacje. Zobaczyć. W 2016 był okay. Magnus DRED w 2017 tak. mortal, czyli duży model, duży model. Standard. No i z Marini. Nie, nie uważam, że to był model roku. Fajny, ale sądzę, że na pewno wyszło... Ale Alecary zwycięża liczba głosów, tak? Nie, nie Abaddon tylko... bardzo fajnym modelem. No spokojnie. Ja sądzę, że patrząc po tych nominacjach yy... Od razu spoiler, że wygrał Gazgul No właśnie miałeś stawać na Gazgulę, albo na TTT Jak nazywają Garganty w ogóle nic z Sigmara nie jest na podium Tylko czterdziestka Bo po prostu graczy czterdziestkowych jest więcej i więcej ludzi Na czterdziestkowe modele głosuje Dobrze so, super, <śmiech> zobaczmy, Dobra, myślę, to jest... Wyżej nie, no po prostu kawałek szlawoń, Tak. tak i Brexit i COVID, to informacje, bo z covid tak, właśnie, tak, z, z Brexitem jest masa problemów z uk -em. teraz dostawy na przykład, chociaż do grafu są opóźnione i z tego, co nawet tak, Chris tak, mówi, mówi, tak, tak. po dwa tygodnie będą szły dostawy. Get Dale, the whole dalej. family, tutaj nie, sorry, Alwitz. The... Christmas preview, Hedonites, Habits i Hattai, tu będą no, chyba trochę tak, tak, o których tak, mówiłeś, tak, tak. tak. Nie, Tutaj powinniśmy mieć. Będą poniżej, chyba Będą tak. poniżej. Mamy siostrzyczkę, która. Najpierw ma... bardzo fajna sisterka mhm. dynamiczna z różającym. Wszystkie sisterki są na propsie ogólnie. Do, bardzo, dobry od, bardzo dobre odświeżenie całej linii modeli. Chyba, no. chyba najlepsze w ogóle. Nawet biorąc pod uwagę prymarisów. Zwłaszcza biorąc pod uwagę prymarisów. No, dobra, lećmy dalej. Mamy tutaj. Piety and Pain, jakiś będzie Battle Box? Co to będzie do Batbo? A, okej. Okay. Tak, no nowe pudło Dark Eldarzy, które. Co to będzie switerki? dopiero? Nie, y, znaczy, to jest preorder czy to jest. Y, Nie wiem. Co to jest z artykuł? Preview chyba, a nie Preview. To jest Christmas Preview, po prostu Christmas Preview. Tak, no to nie, to jeszcze, jeszcze chyba nie ma go w sprzedaży. Coming soon, okej, okay. no ale bardzo fajny, bo są ale... jeszcze strzyczki, jest chyba pojazd. Ja tego w ogóle jakimś takim artem, pamiętam, że na schodach chyba właśnie Lilith Hesperax się pojedynkowała z jakąś sisterką. Jakiś czas temu właśnie. była przed chwilą. O, ciężki catfight sadomochistyczny. Tak, mówiliśmy przed chwilą, że sisterki są bardzo fajnym, fajnym odświeżeniem linii modeli. Moim zdaniem ten model Lelit jest gorszy niż oryginalny model. Też mi się tak wydaje. Prove me wrong. Znaczy, nie jest, nie jest tragiczny, ale... Technicznie zarąbisty, ale, jakby... ale podoba mi się mniej niż poprzedni. Hmm, mam podobne zdanie. Sądzę, że jakby temu modelowi zabrać włosy jej, i założyć jej. Co prawda są w drugą stronę, nie? Ale wiecie, o co chodzi, nie? Mhm. Mhm. Dostałyby dynamizmu. Znaczy tak, jedna rzecz, że no. może to zdjęcie tego nowego modelu akurat jest z takiego kąta, który nie za dobrze pokazuje, tak jak było z Sanguiniosem na przykład mm. z Forza, tak? Może z innych kątów będzie lepiej wyglądać, ale no, mając ten widok i mając tamto, wolę tamto. Znaczy, tak ja naprawdę to tak. Dark Eldarzy, jedyne odświeżenie, jakie mieli do tej pory to byli inkubowie, którzy też I Drazar, Drazar do... chyba też, nie? Tak. Niedawno. No, czyli, czyli jakby bohater pod Inkubem. I tak. jeżeli... M, może to ma być, wiesz, jak będą te... Y, Boże, jak to się nazywa w 40 witch, witch elfy, ale czterdziestkowe, łyczki ogólnie. Lelit, Lelit jest jakby bohaterką od łyczków, więc... Witches, no, przez Y. Więc, może może, ten, może ona jest jakby zajawką, w jaki sposób będzie odświeżona linia tych modeli. Pewnie tak. Tak samo jak Jane Zary i Drażar byli zajawką, jakby były odnowione odpowiednio te Howling Banshees i to, co mówisz, Incubusy. Mhm. Tak? tak. Ogólnie wiesz, nie jest tragiczny ten model, ale faktycznie stary wygląda moim zdaniem lepiej. Mhm. Nie, Dobrze nie, się nie może, nie, po prostu, nie. może po prostu wjechała w nas starość i jesteśmy tymi kolesiami, którzy coraz częściej będą mówili, że stary model był lepszy. Znaczy, nie, wiesz co? Myślę, że po prostu tak. Stary model po prostu się jeszcze broni. nie tak, ma, nie, ma chodzi, symptomu, nie nie? ma tego symptomu, co mają Fenix Lordowie, że tam czuć tą grotę. <śmiech> Albo metalowa <śmiech> Devkopta za 100 zł. To, o Jezu, to jest geraż. Ma... Jezu, jaka no? to jest pokraka? Jeśli chodzi o ten model, to myślę, że tutaj naj, najmniej roboty robi po prostu jej twarz i jej głowa. Tak, tak, tak bo właśnie, że ten poprzedni model to, to był atrakcyjny, jakby, tak? to jest mm -hmm. atrakcyjna elfka, a tutaj no to taka bardziej no jasna wojowniczka, dynamiczna no i wo... w ogóle, ale... No... Wojowniczka z NRD po prostu taka, no. <laughs> nazwijmy sprawy tam. po imieniu, no, no, Mary z niewyściałego chłopa po prostu... <laughs> No. Dobra, leźmy dalej. Mid de To może być też kwestia malowania, tak? Bo możliwe, Mo że być, sam może sama twarzy nie jest taka, no ale dobra, Artwork... wchodzimy w slanesze. Artwork jest zachęcający. Lubię takie słowa. bardzo tak. dobrze zauważył, że w bardzo sugestywny tak. sposób trzyma swoją broń. Bardzo slaneszowo. Szwagier powiedziałeś, wchodzimy w slanesze, yy, slanesz lajkuje to. Tak. <śladanie> A, to, aha, dobra, tutaj są modele. Okay. No i tu mamy jeźdźców na sikerach. Uu, fajne. Też fajne odświeżenie sikerów, bo no, jeźdźcy jakby wyglądają zupełnie inaczej. bo wcześniej mi <śmiech> charger. <-dżar? mieli> <śmiech> tak. Troszkę tak. No, no i właśnie, tu już jest motyw, o którym wspominałem, że jeźdźcy i w ogóle jednostki, niezależnie od płci, ubrani są dokładnie tak samo. Mhm. Jasne są jakieś tam różnice, że troszkę może innych hełm czy coś takiego, detale, ale ogólnie strój jest. Taki sam, dla wszystkich. Bardzo fajne dynamiczne pozycje. Dynamiczne tak. nogi są zrobione w ogóle. I oni też fajnie siedzą na nich. Fajny model, bardzo fajny. Bardzo mi się to podoba. To fajne, tam, co fajne, to jest. Jak najbardziej. Blizz Barb Seekers, dalej. To jest samo, tylko że w wersji u... z łukami. Z łukami, no. Super. Tu spoko bardzo. Ale gada fajnie. No, super. Czad, w ogóle te linie, ta linia tutaj w tą stronę strzała, nogi jako podstawa. I płasko Super. trzymany łuk, tak, tak jak się z konia strzela, właśnie płasko mm. trzymany łukiem, a nie pionowo. Super. Bardzo fajną linię no bardzo mają te, tak, te blisko skery. wschodnio. Mm -hmm. tak. O oh Jezus, co to jest? No a tutaj Slangom... slangowie. To są Beastmeni, którzy już wiesz, trochę się za bardzo. Czyli Cangory, za... tak? Tak jak są do 1000 do no. starsów, są Cangory, to są Slangory, tak? Tu za, mhm. za dużo ten, za dużo zabawy dildosem <śmiech> się tak takie... i Tak. taki, się robią. Znaczy nie, no od, od masturbacji ręce zaczęły im się zmieniać w szczypce. <śmiech> Ale co mu raj noszą? Znaczy. No bo slanesz. No bo slanesz, no przecież. No no. No. ja wiem, no. Ale czekaj, cofnij, cofnij. Ja. Okay. Cofnij, cofnij, cofnij tamtego gościa. Jeszcze. No, ten ma typową maskę gimposko. No, gimpl, <gibne> no, dokładnie. Barb Archers, czyli to samo co na tych tych, tych tylko że na nogach. Na Dismounted. No i tu są z reguły, to są same laski na razie. O, ale fajne, kurczę. Bardzo fajne modele. O, tak, Ładnie wyrzeźbione. Modele. Bardzo kobieco Widzę wyrzeźbione. Tak. Bardzo, tak. Widać, że tak, są takie kobiety. To jest facet, to jest facet. Ale bardzo fajnie takie. Zupełnie jak nie GW. Twarze kurczę, zajebiście pomalowane. No. Jak nie co? GW. Kto im to malował? <laughs> co, co, cofnij, cofnij, cofnij, do tego ciemno skórego wojewnika bądź wojowniczki, Cofnij jeszcze. Tutaj jest bardzo jak GW, bo dłonie zwiększa od głowy. No tak, to. to, to, to Trochę tak, tak. Ale to jest Hero no. Hammer, nie? To jest, to jest, to jest Hero, właśnie... no, Heroik Heroik właśnie to Hero jest ale bardzo fajne modele. Kurczę, Ozy mają fajne i rzeczywiście wyglądają, wyglądają jak kobiety, przynajmniej te, które są kobietami, z czym GW zawsze miało problem. I są, wiesz co jest to stare? Nie, skary, zajebiście, po prostu, jest, jest stary, jestem pod wrażeniem, przepraszam bardzo, ale jestem masakrycznie pod wrażeniem tych kobitek tutaj. Pierwszy raz kobitki w modelach GW wyglądają jak prawdziwe kobitki i... Z twarzy nawet i są bardzo ładnie te twarze nie pierwszy, bardzo... bo powiedzmy, nie wiem, te y, Dark elfki, King, te, te, te takie biegnące No dobra, z w ostatnich doma, latach to, mi, też. Bo, w w sporo, ostatnich sporo, latach. No, no. Poza sisterkami, tak, które są ewidentnie. No, okej. Okay, ale okay, tam okay. mają pospolite. I są w pancerzach, no więc. Tam I często tam mają to... pospolite No, Ale przyznać, że linia, linia modeli im się udała. No, wow. Nie no powiem szczerze, że tutaj. Dobra, idźmy dalej. No, to wszystko, to wszystko, co tutaj jest tak. z tych modeli. Bardzo fajne. Są jeszcze. No, oczywiście pominęli. też dostaną swój tam. battle to u mnie. Super, są no tak. Gdzie, gdzieś pominęliśmy, ale są tacy, jak ten typek zakładki, są jeszcze tacy wojewnicy z mieczami w zbrojach. No to może w innym, innym jak... artykule, być może. Albo Wyglądają... to nawet wcześniej było zajawkowane. Wyglądają jak hoplici trochę. Tacy taki mają yy, grecko-macedońsko turecki, powiedzmy, klimat. No, Kojarzę, no. o czym mówisz, tak, tak. Wiem, że taka zajawka była, tylko możliwe, że ona była przed 4 grudnia i nie jest w skołpie naszego dzisiejszego podcastu. Słuchajcie, ale... ja bym zerknął na Warhammer Underworld, mapkę. No, okay. mhm. bo to jest rzecz, która jest dosyć ciekawa, mam nadzieję. O, no to, to po prostu coś, to... będzie, jest, jest próba zrobienia Horus Heresy, ale w, w, w ujęciu fantazjakowym. Dokładnie, dokładnie. Oni tak to, tak to ubrali słowo właśnie, że dla głównego systemu 40K jakby historycznym systemem jest Herezja, a dla Sigmara historycznym systemem ma być właśnie Old World. I'm not even mad. Znaczy, wiesz co, myślę, że po prostu oni też zobaczyli, jak dobrze im się sprzedaje ta seria Total War, która jest osadzona tak, w Starym Świecie. Tak tak, tak, tak, tak, I stwierdzili, że jest na to popyt i mogą... Motoru... też mogą ściągnąć trochę no, graczy wiesz, myślę... stamtąd, nie? I też śledzą co się dzieje w internecie, tak? Ilu ludzi zrobiło sobie Ninth age, ilu ludzi gra jeszcze na przykład Mordheima Starego albo stare edycje Fantaziaka, że to jest nadal żywy temat i nie musi niekoniecznie musi umrzeć, tak? Znaczy zwłaszcza jak widzą, że książki idą do jakichś, wiesz, third party yy, firm, które robią modele zastępcze, no, no, no, no na przykład to, no. to ich podejrzewam najbardziej boli. Na przykład Mantika który ja robił brzegie tak, modele. Tak. Dobrze, to leśmy sobie. No dobra, dalej. fajnie, że to jest. Lawrence, Land Speeders Through Ages, no, Battleforge, Agent Firewalls. No to jest kolejny Legion, Black Library. Ostatni no no, teaser z Middle Earth Teamu, nie wiem, co zobaczyć. Możemy zobaczyć, czy no, byłbym. Miej to... też coś dla siebie, no szwagier. No, no ci, dzięki, nie. dzięki. Nie jestem osobą, która ci odmówi. No dobra, już. No tak, mamy pana Barlimana Baterbera z BRI. Mhm. Tak, oczywiście czyli tego, Tom który Tom Tom nam podawał. Tom. Tą figurkę należy wystawiać przeciwko Sauronowi. Dlaczego? Do do kopie. Absurd Dlaczego? trochę, nie? Ale trzeba przyznać, że tak jak jestem bardzo anty ostatnim plastikom GW z Midlert na przykład yy, trzej, trzej łowcy Aragorn, Gimli i Legolas z Downem, to tutaj jest naprawdę spoko. Naprawdę wygląda jak z filmu. Spoko, wiesz, tak. jak, jak przed odcinkiem przeglądałem niektóre nowe modele z Lotra, to wracają do tej formy, o której wspominałeś. Chyba tak. Łada tak. Avengers. No. Tak, tak, no, bardzo nierówno powiedzmy, no ale zobaczymy. Y... <śmiech> Drzewiec jest spoko. Tak, fajnie jest zrobiony. I taki Bard randomowy end. Bardzo, bardzo odbiegają w ogóle klimatem te ent, tych Sigmarowych endów. Bardzo. Tak, no stary, no to co masz z tak, to jest zupełnie co innego. No. No tak, plusz, A to pewnie no, będą, z, jak to się nazywa, no ci co paradowali jak y, Frodo i Sam się schowali pod tymi płaszczami elfimi i udawali kamienie. I no, to, ogólnie, to był jedyny, ogólnie blisko wschodni ci y, sojusznicy... Tak, armia ze wschodu, no już nie pamiętam jak to się nazywało ale w każdym razie to był ich jedyny występ w filmie, bo w y, powrocie króla w ogóle tej armii nie było. Tylko maszerowali do Mordoru w dwóch wieżach. Nie, no i... słonie były zupełnie z czego innego właśnie. Właśnie to, to, to jest inna armia, inni sojusznicy Saurona. Okay. Tak siedzę i myślę, jak oni się nazywali, ale... Powie ci, Tali, i powie. Tak, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. A wiem, a wiem że znałem ich nazwę, bo to, są, to nie są ci, co, siedzieli na, to, co nie siedzą na tych słoniach wielkich? Nie, to no są isterlingowie, Sterlingowie. a słonie były z Haradu. Harad. Okej, okay, to mi się o. pomyliło. Ale myślałem o Isterlingach. Nie wiem czemu. Dobra, leźmy dalej. Rezultaty mamy. Zerkniemy sobie na te rezultaty, mimo że wiemy, że to Gazgul. Zobaczymy czy się zgadza. Tak, no bo jeszcze drugie i trzecie miejsce możemy zobaczyć, bo nie pamiętam Aha. go w tym momencie. Czyli Ragnar Blackmane to są jakieś. Tak? To, są, to są wyróżnienia. Okej, okay. Ragnar Blackman. No to jest fajny model faktycznie. To jest bardzo ładny model. Trochę naćkane jest na nim, jak to już zwykle. Powiem tylko, że sobie założyłem w y, moich spreadsheet'ach googlowych, bo mam tam dużo różnych rzeczy, tam sobie notuję, jak maluję figurki, żeby schematy kolorystyczne pamiętać i tak dalej. Założyłem sobie listę sigmarową i listę czterdziestkową. i na wishlistie czterdzieckowej mam taki mini projekcik pomalowania sześciu modeli. Jest to konkretnie Ragnar Blackman i te modele, które ostatnio dostały, powiedzmy, zasady i to się nazywa Hounds of Morcai, ogary Morkaja. I to jest pięciu riverów z dołożonym upgrade pakiem Space Wolfowym, żeby ich troszkę zwilczyć, tylko że oni mają troszkę inny schemat malowania. jakbyś byś na szybko. Hmm. Hounds, Hounds to będziesz umiał. Of Morkai. Oh. M-O-R-K-A-I. I tu jest taki fajny motyw z nimi, że oni mają troszkę inne malowanie niż tradycyjni Space Wolfowie. Czy to yes. jest obrazek dla mrówek? <głos> <głos> taki ciemniejsze troszkę. No. <głos> że to jest ta taka ciemniejsza szarość, a nie ten taki baby blue, <głos> jak zawsze Space Wolfowie. I właśnie dlatego chciałbym ich machnąć. Zwłaszcza, że mają oddzielne zasady, jakby to jest taka y unit postaci, powiedzmy tak. nie, nie w każdym zmieniu i tego Black Maina, żeby też w te kolorki pomalować, nie, nie ten Baby Blue, no. tylko taki ciemniejszy szary. Tak, Mini-oddział mini Space Wolfów. A oni nie mają nic wspólnego z tą 13 -tą kompanią Space Wolfów? Nie. Z no, tego, nie. co pamiętam, nie. Okay. Oni, są, oni są, tak jak widzisz po oznaczeniu na Paldronie, ten czarny wilk na żółtym polu to jest kompania Black Maina, czyli okay. Ragnara. Okay, git. Dobra, to mamy Ragnar do no, jako zróżnienie. I jeżeli, dodam tylko, że jeżeli by wyszły takie unity do innych y, chapterów y, marincowych, na przykład nie wiem, do white-scarów powiedzmy, żeby wyszedł mm -hmm. unit pięciu customowych albo trzech customowych tych bikerów co są, no to bym sobie machnął tych trzech white-scarowych bikerów i y, y, y, jak się nazywa, tego Hanna, co wyszedł, primarisowy, co przeszedł rubikon, y, Corsaro mm -hmm. takie takie mini oddziałki jakby z chapterów bym sobie porobił Archmage Teclis. Arf... No, Teclis. Archmage tak. Teclisa. Nie nie ma zdania na temat tego modelu, bo widziałem tylko w pudełku. Nie widziałem nigdzie pomalowanego nawet chyba, więc jest mało popularny najwidoczniej, bo nawet na stronkach żadnych się nie, nie przewijał mi. Natomiast no, każdy z tych elementów znaczy, trzeba jest... Trzeba przyznać, że jest ambitny, tak? że to jest coś innego. Dużo się dzieje na tym niż. Większość tych, Przepraszam, potworków duży, bo nawet jak masz, powiedzmy, najbliższy odpowiednik, czyli Alariel, inną, inne bóstwo elfickie z Sigmara, mm -hmm. no to ona jednak jest taka bardziej dynamiczna, że na tym wielkim żuku stoi, tam rękę, nogę ma do przodu jedną, tak? Że to jest ta, co na tym widać, że czarnym żuku do jest, tak? Na tym czarnym? Tak jakby, tam... Na tym wielkim mm -hmm. żuku, tak. O, fajnie, no, natomiast tutaj masz taki typowo, że koleś jest yy, bardziej bogiem energetycznym niż bojowym, powiedziałbym, że tak się unosi w górę, mm -hmm. nie? Troszkę mi się to kojarzy jakby z tymi bóstwami Azteków, Majów, takimi motywami. Nie, no fajny klimat. Znaczy model na pewno Jeżeli, jest złożony. Jeśli chodzi o tego Sfinksa i tak dalej, to bym, i w ogóle motyw krowy, to bym bardziej szwagier poszedł w kierunku tutaj skojarzeniowo Bizancjum. Hmm. Okay. Tak czy inaczej. Dalej mamy Szarek The Silent King i to jest rewelacyjny model moim zdaniem. No, rozbudowany no, Diorama, tak naprawdę. Tak? Taka mini Dioramka, tam jest z tych dwóch kolesi yy, dwa pylone yy, no, Ogromny, ogromny model. I yy, no i tutaj był, ten ktan był. uwięziony. To był jego Gimp. <gim taki kadłubek Gimpa. Yy, ogólnie bardzo fajny model, czy technicznie, technologicznie? Na pewno jest mocno złożony na poziomie właśnie akwarium yy, lisa. Yy, nawet bardziej chyba. Yy, nawet, może nawet bardziej. Natomiast no, to jest kwestia gustu i stylu, jaką masz preferencję. Dalej mamy mhm. tych mega gargantów, którzy kosztują tyle, co te najty, albo chyba więcej mhm. nawet. I są tej samej wielkości, albo nawet troszkę wyżsi. Albo nawet wyżsi, oni są, to są ogromne modele, ale z tego, co słyszałem, trzech takich gargantów i paru takich zwykłych gigantów i masz armię. Natomiast zrobili mały myk. GW zrobił mamek, że wydali teraz giganci są w pudełku po dwóch, a żeby zmaksymalizować oddział, musisz mieć trzech. Tak. <grafię> Taki I też na przykład to, dla mnie to też jest pewną przeszkodą, bo żeby jakby skompletować Shadespire mhm. to chcę sobie zrobić model takiego nie, nie mega garganta, tylko garganta. G tak? Giganta to jest giganta. No giganta. No. Wyszła, wyszła karta, znaczy no, w Sigmarze nazywają się garganty. Tak? Wyszło, tak. Okay. To jest mega gargan. W, w każdym razie wyszła karta w White i zasady White White i jak rozegrać scenariusz, gdzie się mm -hmm. walczył właśnie z takim szalonym gargantem chaosu. On jest glass mad, o oszalał na punkcie szkła z Shade Spire. Tak? No i chciałbym model jednego garganta. No i nagle się zorientowałem, że nie ma czegoś takiego w sprzedaży. Można kupić dwóch. Szacie, A dwóch mi absolutnie nie potrzebuję. Tak. Znaczy tak, Alego, Alego, albo targowisko. Tak, no dokładnie, albo się z kimś podzielę, albo gdzieś znajdę właśnie używkę, coś takiego. Nie? Tylko chciałbym, chciałbym jednak y, do, defaultowe pudełko, jakby w, znaczy w formie wypraskowej go mieć, bo wiem, że po złożeniu zostaje kupa pizzów, z którymi może by było ciekawe rzeczy porobić. Na trzy albo. No, chyba na trzy sposoby go można skleić, plus tak. w obrębie tych trzech sposobów jeszcze jakieś wariacje zrobić. Tak. tak Patrzę tak. teraz faktycznie na tą kartę z Underworlds, że to jest faktycznie Gargant. Myślałem, że to gigant jest po prostu. Glassman Gargant, jeżeli dobrze pamiętam. No. Nie, to ja mam tutaj Chaos Gargant, to może jakiś inny jeszcze wyszedł. Albo tak. No. Nie, nie, to ten sam, tylko we flafie może jest napisany. Okay. Glassman. No, trzecie no, miejsce, kolejna Dioramka. Dioramka pogrzebu. Definitywnie <śmiech> i na tym modelu dzieje się Uj, po prostu. I no. e, jest co tam malować, naprawdę. E, no jest to... Ale w sorry, unit piechoty tak naprawdę malujesz, żeby pomalować. Masz raz, dwa, trzy, <laughs> cztery, pięć, sześć. No i tutaj coś siódmego, nie? E... No i te powiedzmy cherubinki też bym liczył jako odpowiednik no. grota, powiedzmy, tak? Trochę tam się dzieje coś, faktycznie. No. Na drugim miejscu mamy Shard the Void Dragon. To jest model, który będę, chce sobie zakupić. Bardzo fajnie wygląda. Za rąbisty model, no i robi na stole też no. pogromnie zły. No. I gaz. Jest, A, rozumiem... Makari, nie gazgul. A, okay. Nie, nie. Makari, and Gazgul tracker. Makari, no, <gaz... gazgul gasgul tracker. First. No, powiem, powiem szczerze, że Makari jest naprawdę fajnym modelem. Ten banner jest naprawdę, dużo szczegółów jest, no i jest to bardzo ważny model ogólnie, nie? No, no, no, ale Gazgul jest modelem. jest to jeden z... Mo, jestem oczywiście biased, nie? Czyli jestem, mam swój filtr na to, że jestem graczem orkowym, ale uważam, że jeśli chodzi o taki revamp modelu, no to zmieniło się najwięcej w porównaniu, bo na przykład Ragnar Blackman jest takim ładnym odświeżeniem starego modelu, klasycznej pozy i tak dalej. Natomiast u Gasgula zmieniło się prawie wszystko i nie fajne, brało fajnego takiego mięcha po prostu i to naprawdę jest ogromny no, kurczyby. A po ja powiem, powiem jakby przeciwny punkt widzenia i troszkę niepopularną opinię, ale dobre określenie powiedzieli w Trapped Under Plastic, że ten model jest overdone. Po prostu za dużo jest tego wszystkiego. Mhm jest, no. ale to jest, ale to jest tu, Ja to rozumiem, że to się piłacha. może podobać, ja rozumiem, że tak, że orkowie nie znają umiaru i tak dalej. Natomiast no, nie, nie, nie, nie jestem pewien, jak dużą przyjemność bym czerpał z malowania, gdybym go malował. Na pewno bym robił sub-assemblies, bo hmm. tu no, już widzę miejsca, gdzie, no, jeżeli bym chciał ja malować, detale, no, to w plecach, bym ręce dojść, i, i, i ręce i korpus, nie? Nie, nie, nie no. dało się inaczej. Powiem ci tak, <clears throat> jeśli chodzi o lor, orki im więcej walczą, tym są większe, tak? Jasne, jasne on ja jeszcze, to wszystko rozumiem. On, on, Natomiast w Pani już teraz jako model, jako model bez Flafu jakbym miał oceniać. To jest po prostu no, zbyt pękaty jakiś taki dla mnie. Nawet. Tak, ale Gazgul zawsze miał być tym monstrum, które wpada i wszyscy robią w gacie, nawet Space Marine zastanawiają się, czy wstąpienie do Kor było dobrym pomysłem. No tak, no, on, jest, on jest chyba nawet już jest coś takiego we flafie, że podejrzewają, że jest reinkarnacją tej bestii, która niedługo po herezji atakowała Imperium hmm. i wyczyściła do zera chapter imperialfistów. Ten ark ar, hmm. ar, arkonist, czy jak The beast. The, beast. The beast. Po prostu beast. Tak. Była seria cała. Tak, tak, tak. No, niestety nie mogli przeczytać. No. Niestety. No. I imperialfiści istnieją tylko dlatego, że wszystkie sukcesor chaptery rzuciły po kilkunastu czy tam iluś Marinesów od siebie, żeby odbudować. Hmm. Nie? To jest fajny motyw akurat. Hmm. Nie, no, moim zdaniem zasłużenie, natomiast może być to faktycznie model Overdone. Ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, że jak bierzesz na przykład Abadona, model Abadona jest fantastycznym modelem, ale bierzesz starego Abadona i nowego Abadona, mówisz tak: mm -hmm, okej, okay, jest upgrade. Bierzesz Blackmana, no jest upgrade. Nagle bierzesz Gazgula i mówisz. Co tu się kurwa, waliło po prostu? No? Tak, tak. Model z takiego klocka, który teraz wygląda jak zwykły, bo żeby ktoś jak, jak ktoś nie wiedział, nie czy nie wie, stary gazgul wygląda jak zwykły meganob po prostu. Pokaż o, po prostu. Weź on nie jest nawet. Tak. On nie jest nawet. To jest stary gazgul. To jest stary gazgul. Hmm. Będzie większy? Nie będzie większy. Y Cofniemy się teraz. Cofnie. Wiesz co, ośmielę się tak. powiedzieć, że jest taka sama sytuacja, jak z tą Lelit, że ten mi się bardziej podoba. Naprawdę. Ona w swój klimat, natomiast po pierwsze, jest to. On, nie, on jest normalnego mhm. rozmiaru mega noba. wtedy kupić Meganoby i one były tego znaczy, stopniowania. Bo rozmiaru. to jest mega armorka tak naprawdę, tak. troszkę większa, nie? Tak. Do tego stopnia, że ja mam klonowane ciałko nociałka i mam swoich meganobów, mega zrobionych właśnie z jego ciała i nowe meganoby, które wyszły, są tego samego rozmiaru. Więc nie możesz no. mieć orcho, orkowego prymarchy wielkości normalnego typka. No zgodzę się. zgodzę się, że za mały jest. Jest za mały. Czy przesadzili? Uważam, że jak patrzysz na ten model, to tutaj jest za dużo. Tutaj, nad głową. Jest po prostu tego za dużo. To on wygląda, jakby miał jeszcze jedno piętro nad plecami. Właśnie, w właśnie sorry. To, to było moje pierwsze wrażenie, że jak pierwszy raz zobaczyłem te mody to musiałem szukać głowy, gdzie zazwyczaj <głos> głowa zawsze <głos> tak. przywołuje twój wzrok jako pierwsza rzecz. Nie? A tak. tu, gdzie to kurde jest? Nie? No, i, i tu, tu tutaj się zgodzę. Natomiast łapa, nogi, broń, jeszcze z tym bardziej... Sorry, ale uważam, że moja broń z, z bikrzutami dodanymi wygląda lepiej, bardziej orkowo. Tutaj góra jest tylko przesadzona, moim zdaniem. Reszta jest fantastycznym modelem. I chodzi mi o to, wiesz, o to porównanie. nie nagle bierzesz stary model, który jest taki, no okej, okay, fajny model, bardzo fajny, i nagle bierzesz nowy i mówisz, wow, no tutaj widzę zmianę po prostu, nie? No, ale. No, to... nie, nie odmawiam, na pewno. No. Dobrze, lecimy dalej. New Year Preview Decadent Delights. Wejdziemy, zobaczymy, co tu jest. Co tu tak, chodzi? zobaczmy. No. Happy New Year. Ta. Co to jest? Szef, o, szef obżarstwa slaneszowych. Wreszcie inny aspekt slanesza niż ruchanie. To jest dopiero, dopiero za to propsy dla GW, że coś takiego zrobili. Ogólnie to jest, wydaje mi się, że to jest wersja chaos Szrajna, który kiedyś był, że tam dwóch czy czterech gigantów, nie pamiętam, niesie taki duży szrajn chaosu na grzbiecie i tu mamy jakby slaneszową, dedykowaną slaneszową wersję tego, gdzie mamy takich dwóch właśnie dużych mutantów, też, też ze szczypcami y, ciągnących taki rydwan, nazwijmy to, lektykę, taką olbrzymią. Z właśnie, tak jak szwagier powiedział, z opychającym się typem, który już mocno mutuje i jego antarażem, tak? jakiś tam no. wyznawców zanyszowych. No Gdzie ale mamy... przyznacie, że robi wrażenie, nie? Tak, jest, jest spoko, no i jest Stary, ta parasolka, ta... która wisi z węża, po prostu, z kobry no. I sam, sam, sam wóz, który jest marmurowy, tak? Pewnie ciężki, jak cholera, jak z marmurowy. Zwróćcie uwagę, jak są wyrzeźbione te takie, nie? to się chyba nazywa trzymacze w architekturze, tak? Tak, ci, nie? I tutaj na dole jeszcze jest, jak na statku. No, no. No jest, jest konkrecik, jest, jest naprawdę konkrecik. No mamy tą kapłankę też ze skaryfikacją na tych, na przedramionach z tak, tymi pawimi no. piórami i mm -hmm. dwóch typków, jednego poganiacza i chyba typa po prostu jako taki ten. bodyguard. Dla, to, to, dla to poganiacz kubaca. jest faktycznie, no? Masz rację, poganiacz jest, ale ten kierowca. ma jakieś jednego oka, nie? Zobacz, ten, to jest to jest kierowca Stefan. No, ale jest to centerpiece nie? Kupujesz taki model tak, i on stoi bo... na środku, nie? Ale to jest fajne, że właśnie teraz te nowe, nowe armie sigmarowe, tak jak yy, katafraktów mieliśmy, tak? K mm -hmm. kat... Nie, nie katafraktów. No Bonecast Eternals, tak? Mm -hmm. No to też mają dioramkę, tak? Swojego głównego szefa szkieletów z obstawą. I tu mamy to też że. To, tak, no nie troszkę nie. tak. Nawiasem mówiąc. A, wiecie, że w tej, w tej kreskówce, w tej kreskówce, w tym sequelu Masters of the Universe, który robi Kevin Smith obecnie. Szkieletorowi będzie podkładał głos Mark Hamill. O. Tak. Ciekawe, no. czy zrobi ten, będzie próbował ten klasyczny głos szkieletora robić? No raczej, no a co innego ma robić, no stary. Może, może zrobić ten głos z The Skeletor Show, jak w końcu mu yy, no, yy, głos... Jak zmutował, tak? Tak, jak tak. zmutował. O. Dobra, zerknijmy sobie na This Week in Warhammer z 3 stycznia, hmm? bo sądzę, że tu może być... Spoko, coś, już się czy... zbliżamy do no, daty no. obecnej. Co tu mamy? <śmiech> Apka, to nas nie interesuje. A. Właśnie, zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. Dopiero na tym obrazku się dowiedziałem, bo w ogóle nie, tak jak mówiłem, nie śledzę dziewiątej edycji i kodeksu dziewiątej edycji też nie czytałem Marisów, mhm. ale drugi model od góry, który tu jest. Ancient Interminator Armor. To mhm. jest coś, czego na pewno nie było w piątej, szóstej, siódmej, ósmej, czyli w tych, w które grałem. Że nawet, bo standardowo jest jeden na kompanię Marisów. W piątej, szóstej, by, nie. Znaczy, no, nazwa Ancient w dawnej było Standard Kompanii Standard Bearer, a mm -hmm. potem w siódmej zmienili, w ósmej zmienili na Ancient. W każdym razie, nawet jak się robiło komand skład pierwszej kompanii, czyli Weteranów, gdzie są między innymi terminatorzy, Eastern i Wanguardziej i tak dalej, to nie było opcji, żeby wziąć czy aptekarza w terminatorce, czy właśnie sztandarowego w Terminatorce, Chaplena Czaplen, można, bo Chaplen ma swój model, ale no, Ancient'a nie było, tak? Jedyne, co było na przykład aptekarz w Terminatorce, to był w Detwingu, czyli w Dark Angelach. A tutaj mamy wreszcie sztandarowego w Terminatorce, co oznacza, że do mojej pierwszej kompanii Ultrasów zrobię sztandarowego w Terminatorce. Chyba jest... przestanę się przejmować, czy to marulsy, czy to nie marulsów i aptekarza też zrobię. Po prostu, bo może za trzy edycje będzie. Dokładnie. Rule of Cool po prostu. Zatem będzie... w naszych Dokładnie. grach stary możesz wziąć apotekary i Ancient Terminator Armor i pomieszać te zasady i zrobić sobie jego special rules, tylko w pancerzu jest lepszym i trochę punktów dorzucimy i git. Stary tak, Ja się osobiście nie będę łamał, a może GW spojrzy i powie, hmm, nie niezły pomysł. Tak. Dobra, zerknijmy sobie na. <śmiech> no, to model Models możemy tak, zobaczyć. dokładnie to chciałem I tu zobaczyć. Tu jest ogromna niespodzianka, powiedziałbym, ponieważ modelem 40 na urodziny sklepu nie jest Space Marine. Nie jest porucznik Space Marine'ów. Jest Necron. To ja nawet nie wiedziałem. No. Fajny model nawet. Ale. Fajny przygarbiony. Mam paru bohaterów, bo kupiłem dwa Indomitusy, nie? Więc. Ym mitusa wezmę, yy, będę konwertował właśnie. I to jest jeden pomysł na to, o proszę, zapisz grafikę jako hmm. I, będę, i będę mógł sobie konwertować z tego, co mam. Bo y, no wiesz, spoko. nie chcę robić imiennych dwa razy, nie? tych co mam, więc chcę Aha. zrobić sobie właśnie jakichś innych imiennych, I to jest taki pomysł. A w Sigmarze jest Sigmarka jeszcze. Um. No to bez niespodzianki mamy Stormcasta, ale przynajmniej Kasta, który niesie wielki web. A to nie jest kubitka? Tak z na yy... wygląda kobitkę. skobitka. Mam nadzieję, że nie. Nie, nie, nie. Silas Beastbane. Jakby było Breastbane, to bym się zastanawiał. Ale jest Beastbane. I... He also comes with a unique world scroll, czyli he. Okay, okay. Ale fajny web po prostu jest. Super. No, widać, że koleś poluje na potwory, tak? O, co to jest? Może, może, może to jest taki troszkę taki ukłonik nieoficjalny, jeżeli on niesie głowę potwora i ma białe włosy, że taki trochę jak Geralt. Eee? Myślisz ten, ten, ten. No, jakiś tam taki srebrny mieczyk, czy toporek ma, nie? No, no. Może jak i... świadoma inspiracja, tak? prostu. wiesz, i, i, i jakiegoś wilka tutaj lwa ma no. na medalionie. E, I no ja dobrze. myślę, że będziemy zrobili włosy, tylko dlatego, żeby pasowało do tych kółeczek, co ma na tabarcie. Może. Bo tak, też być może, że to jest po prostu spod kolor. Tak? Łatwiej się malowało. O, fajny ten, Dice Stray, pewnie za 40-50 zł. Tak. Artworki i woreczek na kostki. Okej, okay, no spoko, fajne. Ja lubię ogólnie takie mercze. Uważam, że GW powinno robić więcej. Co to jest za torba w ogóle? Plecaczek? No właśnie jakiś taki fast attack jakiś, nie? Coś. Kiedyś takie były torby Fast Attack i Tactical Torby. Mogliby do tego wrócić. No dobrze, fajne. Fajne modele i faktycznie zaskoczka. Community Painting Competition nas nie interesuje za bardzo. Karadon hmm. Campaign. Co to jest? No będą rulesy do Spears of the Emperor, czyli chapteru, który istnieje we Flafie od dawna, albo od któregoś tam indeksu Astartes. Ale było o nich wiadomo tylko jak wyglądają. Poza tym praktycznie nic. Bo Arondemski sa... Bowden. Okay. Mm -hmm. Tak, no, luf, luf, nowy luf. flashpoint, to Tak, zmienia się z się... Bowden napisał bardzo fajną, moim zdaniem, książkę Spears of the Emperor, mm -hmm. którą ma w hardcoverze. Jest to rzadki przykład tego, że primarisi mogą być cool. No ale. Można się było spodziewać, ponieważ ADB to dostało do, do rąki, a jak ADB coś pisze, to przeważnie jest spoko. No i y, też we współpracy z którymś tam y, tworzącym Rulsy, już nie pamiętam, czy Filem Kellym czy którymś tam y, zrobili, Yy, specjalne rulesy dla tego chapteru yy, do 40 do dziewiątej edycji i one są dostępne w tym Whitewarfie i też yy, nie wiem, nie wiem czy są jakieś plany ponownego wydania, ale jeżeli kupowało się tą jego książkę Spears of the Emperor w edycji limitowanej, która była wściekle droga, więc nie, nie, nie, nie rozważałem tego w ogóle, ale w edycji limitowanej załączony do książki był arkusz duży A4 kalkomani tego chapteru. Mm więc może, może by wypuścili na nowo, żeby ludzie co mogli zrobić, nie wiem, no, czy może są wyjdzie, takie nie? Plany. może wyjdzie, nie, nie czytałem tego artykułu, szczerze mówiąc, bo może jest jakaś... Nie, nie czytałeś tego artykułu, ale bo to jest w 460 numerze, to dopiero wyjdzie. Nie, ale tego artykułu na Warhammer A, Community, okay. który mamy włączony. E, no czekaj, tu, tu, tu, tu, artykuł z Forward, to... Mm -hmm. Mm -hmm. No to jest o tym flashpoincie Nowa opowieść czterech będzie... Nie ma będzie... O, no jeszcze tylko ta zajawka. Czyli no. starty. Więc może być tak, że się pojawi i gdzieś mm. będzie się nagle pojawi na tym. tym. W tak. Six Sigmarze są te, te garganty, w Blood Bowl jest mm -hmm. to, Dire Chasm, no i to wszystko. Czyli tutaj tylko to było ciekawostką. Tak. To są zasady do nich: hobby, bingo, no to tak. tam update. Widzę, że są w Glory Mission Pot. No I to też Space Mountain jest jednak rozprasza. Do tych bingo. serafonów możemy zobaczyć Warband, bo to jest nowa rzecz. Do worka. Nowa, nowa do banda. Wunderworld, okay. tak. Wcześniej był zajawkowany ten y, y, kameleon, który jest po prawej na górze. No a tak poza tym, tak będzie wyglądał. Y, y, no, cały, ja... cały warband. I już Bardzo... widzę, jakich, no, jakich jest... kontrastów użyję, żeby ich szybko pomalować. I te piórka malować? mi się podobają. Ja zawsze, zawsze chciałem spróbować te piórka. A to co? Ty tak, tak chcesz, wszystkie bandy z y, dial Kazma malować? No tak, jak jest Spiderman. Bayern mam kompletne, poza tym Gargantem, no i Dyer Kazma też będę chciał całego. No, dwa sezony sobie pominąłem, Night Volta i Bisgrave'a nawet nie, kijem nie ruszały, no ale jak już wszedłem Dyer Kazma, no to całego, nie? Kixitaka, The Diviner. No tu już bardzo jest taki y, środkowo-amerykański motyw. Oni zawsze mieli takie asteckie jakieś, to, tak to, to, to, to, to, to, to, to tak, nie ma co ukrywać tak, nawet że tutaj są asteckie takie... Jak się no nawet na mapie Starego Świata oni byli odpowiednikiem mhm. właśnie Ameryki chyba południowej, nie? No jeszcze karty z jakiejś układy mnie, gwiazd. Co mnie, co mnie totalnie dziwi, że jest u nich w sumie bez jakiegokolwiek wahania zachowana ta stylistyka jeszcze z, ze starego fantaziaka. Fanteziaka. Można wiać, dlatego, że to było na tyle Ale... unikalne już wtedy, że, że nie, nie, nie czują podrobi. potrzeby, żeby to zmieniać. Nie? Może Rzecz nie tak. podrobi tego, nie? bo na przykład Karłów krasnali znaczy się, ktoś może łatwo podrobić, nie? a Sinków no to wiadomo, że kradnieś nie? No ale z kolei wiesz, no jak masz krasnali, to tak, ale jak masz krasnali półnagich yy, z fetyszem ognia i tendencjami samobójczymi, no to już jest trochę bardziej unikalne. Albo jak masz krasnali, <śmiech> ale w latający, lat, latających statkach napędzanych fikcyjnym złotem. To wiem, czy tak, że najwidoczniej niewystarczająco unikalne, skoro nawet Avatars of War zrobili cały oddział yy, tych, jak się nazywają, Fireslayerów. Fire Slayerów? No dobra, no Fire no, jeszcze no, jestem w stanie nie uwierzyć, że można to tych gołych właśnie, to... ale oni się nie nazywali wtedy Fire Slayerzy, nazywali się, inaczej się nazywali, nie pamiętam, co nazywali. Orkslayers ork nazywali... chyba, nie? Co? Orkslayers, dawniej nie, nie, chyba nie, to nie, byli nie, po prostu... Nie, jakoś inaczej się nazywali. Nieważne, w każdym razie nazywali się inaczej i bez, normalnie, bez licencji zrobili... Wiesz, wydali sobie to. Dobrze. No, okay, no to może jeszcze tamtych się da, ale tych na przykład ciężko by było, tak? No bo, nie wiem, byś zrobił Aztek Lizardmen, no to już by można było, wiesz, się kłócić. Odpalmy, bo to jest jedyny artykuł o Kletimie, jaki jest w ogóle w naszym dzisiejszym podcaście, a warto mm. wspomnieć, że wreszcie będą rulsy mm. dla przynajmniej trupsów z Indomitusa, czyli no assault Intercessor i Warriorzy. Dla reszty. dla reszty też pewnie będą. A czy dla reszty, Sary, no, no, nie wszystko można do Kiltima ma przypasować, co tam jest, tak? No bikerów myślę, że nie będzie yy, rólców do Kiltima. No a tak, tak, chodzi mi bardziej o to, że <śmiech> co... trupcy, no, nie i komanderzy, no, bo komanderzy też pewnie dostaną, tak? Ale elity no, no ale dobra, elity byli, też mogą, nekroni... ale fasta taki nie. Ten, ale nekroni byli przecież w skill teamie. to mamy po prostu zaktualizowane. Ale nie teraz. zmieniło im się coś, nie, nie dostali, nie, nie wiem, gunda dodatkowego no załóżmy coś. Załóżmy teraz ja. są zaktualizowane, więc może będą resztę aktualizować. A jeśli nawet, no to po prostu zrobili tak, żebyśmy mógł sobie te modele z, z Inomitus'a wykorzystać po prostu i terenie. Jest dobrze, no... tak czy inaczej bardzo dobrze. sary, bo to, sorry, bo, no, bo dawniej nekron warriorzy mieli chyba tylko jedną broń, mhm, a tu ja masz tą tak, nową broń taką, tak, nie? Tak, tak, tak. No to to, to będzie zawarte na pewno w rulesach, tak? Mhm. No dobrze, tak czy inaczej, mmm, dobry wybór. No. Winner Army, Tank Battles, War, Queen's Gore, Missing, Black Library, Latest Anthologies, nie wiem, Sunday Preview. No, preview możemy odpalić. Codex no Nowy kodeks Death opóźniony, ale wreszcie będzie. W limitka kodeksu Death tak, tak naprawdę. No, jak zwykle, karty. Kombat, Patron, Kombat patrol. Zwróćcie uwagę, że tu jest 39 miniaturek, tak? Mhm. I okazuje się, że no bo z przodu mamy Tyfusa, yy, mamy tego szamana z tykwami na kijkach, na plecach, yy, siedmiu plagasów, mhm. tego jest tyko. razem 9, mhm. tak? Czyli mamy dziewięciu power armorów jakby, czy, I 30 czyli 30 marinesów i 30 pokswokerów. <coughs> No i dobrze. Dodam, dodam, że to jest trzy razy dziesięciu takich samych, bo w Dark Imperium też były po prostu dwie, mm -hmm. dwie wypraski i dziesięciu. Tak? Czy tak naprawdę dostajemy dziesięć modeli i dziewięciu kolesi, nie? No. no, słuchaj, no. Zawsze jest coś no. Tego, pana, tego pana. No, mówię co. Wiesz co, ciekawi mnie, czy do tych podkswalkerów dorzucone są też te warianty, co były w tych. Nie, nie, nie. nie tam... First strike, tak? Tak, tak, tak. W tych, takich... To to byli, to, to byli, nie, nie, nie są dorzuceni stary, bo liczba by się nie zgadzała, bo to byli ci sami, którzy byli easy to build, boxwalkers, mm -hmm. ich było sześciu. A sześciu się tutaj, no, no, no nie, nie podzielić się na liczby całkowitej. Chyba, chyba, że pięć razy tych sześciu wrzucili nie, bo poznaję nie, na tak, tych, ja tych, co poznaję. widać, że to są ci dark Imperium. Też poznaję, tego źródła poznaję tak. środku tego z płaszczem. Tak, także... z płaszczem szalony doktorek. Tego pana już zamówiłem i przedpłaciłem hmm. w Stagrafie, więc już czekamy, jak przyjdzie po prostu. I tu tylko będę przerabiał brzuch, bo mi się nie podoba taki wiszący hmm. bebzon, a poza tym wydaje mi się, że jest spoko. Bardzo nie fajnie. wiem, bo nie widziałem pleców jeszcze, możliwe, że na plecach jest jakaś bzdura, którą będę musiał wyciąć, ale dzień. wygląda na to, że bo drugi brzuch, tak. Cycki <głos> ma na plecach. Tak, ale ogólnie jest spoko. Ma te ociekające power fist, wyrzutnie Covida w prawej ręce, także jest <głos> Nie, nie ma żadnego zdjęcia, nie widzę przynajmniej zdjęcia z, z tyłu. No nie, nie, nie. Jest z przodu takie bardziej. O to właśnie, tak. co teraz odpaliłeś. Nie widzę z drugiej strony, dobrze. Nie, spoko, luz. luz. E, no i tutaj mamy tą ich kawałek terenu, e, Contagious. E, tak, ja, tak jak mam, mam syndrom, że chcę wszystko z Edgardów, to tego akurat nie chcę. Nie podoba mi się. No takie jest, nie? Wiesz co, no. jest, jest bardzo GI job, bym powiedział. Zresztą nawet jak jeszcze przewiniesz na te budyneczki, mhm. zwróćcie uwagę, że na tym większym po lewej mamy te trzy czaszki i trzy strzałki, emblemat. Mhm. Na tym mniejszym jest kopiuj i wklej, tylko mm. bąble są poprzesuwane gdzie nie. Nie, czaszki są inne i to jest inny rozmiar w ogóle. A, że masz rację, no nadal, masz rację będę, twierdził, czasy, nadal tak, będę twierdził, że nie, że czaszki są dokładnie takie same. Zdjęcie jest pod troszkę innym kątem, ale czaszki i strzałki są dokładnie takie same, tylko nity tak, rację, i bąble rację, i na tą szczękę tutaj, jest też tak samo wygięta i te, to oko jest tak samo zrobione, tylko że tutaj, no ale to wiesz, to wzięli se asety i przekleili, Dodali Dokładnie. bąble, dodali nity, i już. Właśnie, to mówię, trochę leniwa, nie? No, Ale jak działa, to działa. O muszki są nawet. No to Słuchaj, jak ktoś gra, to fajnie. Jak... Ci koledzy. No i to są trzej, trzej charakterzy, znaczy właściwie dwaj charakterzy i sierżant, czempion Plagasów z Dark Imperium. I tutaj jestem ciekaw. Czy ten czempion był na wyprasce razem z czarnoksiężnikiem i Blightbringerem, czy on był razem na ramce z Plagasami? Nie pamiętam. Musiałbym spojrzeć w ramki i musiałbym pootwierać pudełka i bardzo mi się nie chce. teraz <śmiech> Nie, luz. luz. A tak, myślę, jakby to było logistycznie, jeżeli on był z Plagasami, ale chyba musiał być z tymi dwoma, jeżeli to jest wydawane jako pudełko. No bo trudno, żeby robili, bo, bo no, jak masz formę, to musisz całą wypraskę zrobić, żeby ci się równo plastik nalał. No i co, wycinają samego czempiona? No chyba nie. Tak tylko zaznaczę. Nienawidzę tego. Olimity, no oczywiście. Nienawidzę że... tego żółgiewu i że są mnie to drażnić. O, pudełko Poksukeru. No, Poksukeru, dokładnie ta sama wypraska co w Combat Patrolu i Dark Imperium, mhm. czyli 10. No i tu, jest, tu jest ciekawy model. O... Tu jest ciekawy, bo to, to są klasyczne modele, ale przewinie jeszcze troszkę. Aha, czyli to nie są nowe, tak? Nie, nie, nie. nie. To są, to są made to order klasyczne. Niżej, niżej. Mhm. Jeszcze okay. niżej, co prawda tu, tu jest Haldir w dwóch odmianach. Tu jest ciekawy motyw, bo tu jest... nie, wyżej. Tu mhm. Glorfindel w wersji pieszej i konnej oraz Gildor Inglorion. Gildor Inglorion urósł troszkę do rangi... Mema, można powiedzieć, nawet jak Blakiego mieliśmy gościnnie na podcaście, to też był Gildor Inglorion poruszony, bo jest to tak rzadki model, że na Allegro sięga 400 złotych. I teraz nagle GW troszkę wstrząśnie rynkiem, no bo jeżeli go puści made to world, to będzie prawdopodobnie kosztował tyle, co postacie zawsze kosztują do lotra, czyli no tam 40-50 złotych chyba, tak, jeżeli to będzie odlew metalowy, bo jeżeli zrobią taki jak przy Hobbicie, no to będzie kosztował 80 powiedzmy, A, no, ale nadal. Czemu on po tyle chodził? Bo był rzadki mega. A, po prostu. Ciężko go było po prostu trafić. A był OOP oczywiście, tak? A no właśnie, o to mi chodzi. czy w grze był w ogóle jeszcze dobry. Chyba tak, no bo elfy, elfy ogólnie są dosyć mocne tak w lotrze. <kluje> Dobra, mamy tutaj. Także że, no um... trochę cena pewnie spadnie. No. Też bardzo fajnie, bardzo fajne modele yy, na zguli, bardzo fajnie płaszcze wyrzeźbione. Pamiętajmy, no to że to wszystko stare. było rzeźbione reszcie. Tak, to, to jest stary. wszystko to jeszcze to przed twizy, nie? projektowaniem na kąpie. Tak. Bracia to Pery, pery yy, i jeszcze ten trzeci ziomek, którego nigdy nie będę Mike, nie no nie, nie pamiętam nazwiska, ale jeszcze był trzeci, który to zawsze robił. No i brzydki, brzydki kotek do Nekromundy. Koty, do, tych, do... Eszarek. do eszarek właśnie. No i tutaj... Nawet... No i wreszcie dawno zapowiadani kontekarzy, tak? Tak, wychodzą. Wyszli i zrobili jeszcze taką zajawkę dla sierżanta. Pokazali, jak będzie alternatywny hełm wyglądał. Oraz coś, co się nazywa o Jezu, nie pamiętam jak to się nazywa, poczekaj, e Eskaton Power Claw, to jest po prostu szredujący power fist, który jest opcją mhm. broni dla sierżanta. No, zasadowo nie, nie, nie urywają dupy, ale 5-10 typów z ciężkimi flamerami to jest zawsze dobra opcja na, na ten zone mortalis, tak, do czyszczenia korytarzy. No tak. No i plus tak jak możesz brać tych yy, defraudów jako HQ, zamiast bohatera jakiegoś, to tak ich możesz oddział po prostu wziąć jako, po prostu jako cały oddział ci robi za I HQ. oni tak, mają wtedy tego, na przykład bo... Warlord Traita, tak? Te rzeczy? No, tak, tak mi się wydaje, tak? Nie wczytywałem się aż tak bardzo, natomiast można ich jeżeli masz ich okay. że gdzieś, jak bierzesz 10, to możesz ich wziąć. No jak modelę. pierwszy raz ich oglądaliśmy, to chyba się zgodziliśmy, że całkiem spoko modele, nie? Całkiem. Tak, mi, się podobają. Okay. mi się podobają. Tam Mam zastrzeżenia co do jakichś tam puz, ale to może być kwestia tego, że po prostu zdjęcie wygląda jak wygląda. I ten co mm -hmm. stoi na takim kadłubku wygląda jakby się miał przewrócić za chwilę natomiast modelarsko wyglądają bardzo spoko i nie wiem czy swoich tych tartarosów nie ten, bo kiedyś ich sobie na pewno zakupię i nie wiem czy po prostu swoich tartarosów nie nie ten nie obkleję jakimiś bicami i będę miał pięciu tych jakby oryginalnych i pięciu skonwertowanych. A no, te spoko mieczeki mie spokojnie można wziąć z tych, z raptorów z czterdziestkowych, bo są bardzo podobne. I te, mie te, mie te miecze są, te miecze to jest y, po prostu chain glaive, tylko że bez zasady y, two-handed, czyli, mhm. czyli po prostu power sword, bo to co jest y, broń za P3 i ze szredem. no to shredujący power sword. na inicjatywy chyba, tak? A, nie, tak, na, nie, przepraszam, nie szredujący, tylko rendujący mhm. power no. No spoko. A sier sierżant zamiast tego haka, który tam ma, właśnie można mu wkleić, yy, wkleić właśnie ten, ten power fist yy, i zamiast miotaczy ognia można im też dać coś, co się nazywa Volkite Cavitor. I to jest taki... Ten w prawym dolnym rogu ma chyba to nie? Mhm. Tak jest. I ten na górze w lewym górnym okay. też ma. <śmiech> I, też ma, no. mhm. i szczerze, to ta broń nie ma jakichś fantastycznych statystyk. To jest na, na, na krótkim dystansie, bo range ma 10, siłę ma dużą, bo ma 6 i dużo strzałów bo 4. Także taki... Tak, ogólnie taki unit numer 3 do zwalczania piechoty. <śmiech> w w tym w Legionie, który jest dobry w zwalczaniu piechoty i w dalszym ciągu, wiesz, jedynym problemem całego Legionu jest zwalczanie broni pancernej, nie? Więc tutaj, mhm. tutaj jakby w dalszym ciągu jest ciśnięty ten ich klimat i, i oczywiście są do walki w, na krótkich dystansach i w zwarciu. A i mają jeszcze zasadę Chosen Warriors, czyli każdy z nich może jakby jeśli chodzi o challenge i tak dalej może robić za, za, za bohatera, także może przyjmować każdy zwykły, nie tylko sierżant może przyjmować challenge nie? a mają też coś na kształt zasady look out sir, że mogą wsysać łundy, które by szły normalnie na dowódcę nie potrzebują, bo jeżeli tak. w siódmej edycji szarżowałeś dowódcę to właśnie robiłeś, przyjmować challenge jakimś zwykłym źródłem jeśli mógł Więc nie chodzi o to, że jak na, na przykład ktoś strzela komandera. A, okay. a oni żeby, są na przykład tam w dwóch czy trzech calach, czy mogą wtedy a lukną A to nie mógł cel, każdy nie? tak zrobić? Myślę, że myślę, że zasady nie się wiem. nie zmieniły i to każdy mógł robić. Natomiast tutaj jak na przykład, wiesz, nie wiem, wpadasz na Sygismunda, który wiesz, że ci zabije twojego pretora, no bo nie ma opcji, żeby go nie zabił, to wiesz, możesz w tym momencie za, za każdym razem jak zygismund rzuca challenge a z tego co pamiętam to w zasadach ma tak, że musi yy, to możesz wiesz, poświęcać każdego jednego typa, więc zanim tam, wiesz dosieka wszystkich to, to ten twój tam się może jakoś ulotnić czy coś, nie no to. nawet może nie ulotnić ale w pierwszej zaatakuje Sigismund a później wszyscy jego zaatakują nie? Więc no, no, no, no, no. na jednego typa może go wykończyć no. dobrze, Black Rebry mamy Fury of Magnus, które już wyszło Gdzieś tam na półce już stoi, niestety, do czytania. Lord of the Dark Millennium. Nie, to nie stoi jeszcze, to zamówiłem dopiero, sorry. Lord of the Dark Millennium. A to zbiór powiada jakiś najwyraźniej. Tak, myślisz? 30 of these stories, okej, okay. no, masz rację. No, no myślę, że zdradza to napis, jak przywiniesz troszkę, The Cii, Definitive Short Story Collection. Wymagasz ode czytania Znaczy, do nadal, nadal może być to jakby ten przewodnik przyrodniczy, a to może być taki, wiesz, podstęp na tej okładce, ale myślę, że jednak może to być zbiór opowiadań. Morty z Jennifer. Kurczę, jedno, co mi się podoba, to te wydania kolekcjonerskie. No kurczę, wygląda to super, nie? Co by tutaj nie mówić, wygląda to zajebiście po prostu. Zajebiście niepraktyczne do grania, sorry. Ale to jest książka, to nie jest tak, to jest fabularne, tak? Tak, to jest szwagier, żeby... Okej. Longo Titanicu sam mnie zmyliło troszkę. Ale, ale wygląda ślicznie po prostu. Tu masz coś tam? Dobra, lecimy dalej. Czekaj, zobaczę, co ja, co ja zamknąłem właśnie? Dobra. E, jest Nie, też... Dobrze jest. Wyżej. Emperor o, Spears jest gotaficzio. o tych, tych rulcach. To może tu będzie o tych kalkomaniach, zobaczę. Dobrze. Spears of the Emperor. Aaron mhm. Bowden. Fajnie też na, na Twitterze y, pisał ostatnio, przy okazji udostępniając ten artykuł y, z Warhammer Community, pisał, że y, dwie zasady, którymi się kieruje, y, kiedy tworzy customowy chapter i każdemu poleca jakby, kiedy tworzą customowe chaptery Marinesów. Y, Don't be cool for the sake of being cool, czyli nie staraj się być y, zarąbisty za wszelką cenę dla samej zarąbistości. Tylko możesz być gorszy w pewnych rzeczach, tak? Nawet to dodaje charakteru, mhm. i dodaje, jest, jest to bardziej interesujące, jeżeli masz wady też. A druga rzecz yy, nie ma znaczenia, kto jest Twoim tatusiem. Więc nawet będąc sukcesorem ultramarinsów, tak jak wydaje mi się, że Spears of the Emperor też są, mhm. absolutnie nie musisz kulturowo i flafowo mieć nic wspólnego z ultramarinsami. Jeśli chodzi o obyczaje, tak, stylistykę Właśnie możesz być grupą, rzeczy. Ludzi, grupą ludzi, grupą żołnierzy, która właśnie miała dość tego na przykład, nie. Ale dość po, tej... po prostu nie wiedzą, no przecież przepływ informacji mm. w imperium jest do dupy. Po no prostu tak, wzięli jeansy tak. to ultramarinsów i nic poza tym gdzieś na jakiejś dalekiej planecie. Tu jest na przykład właśnie też wspomniane, że bo na przykład u salamandrów, czy u ultrasów, jak chłopaszek idzie na rekrutację do Space Marisów, to jest raczej zaszczyt, raczej coś do świętowania, cieszą się i tak dalej. A na tej planecie Nemeton, na której ona jest jakby na etapie rozwoju między epoką kamienia upanego a średniowieczem powiedzmy, to znaczy są plemiona, no to dla tych plemion, jak któryś zostanie wybrany do Space Marysów to traktują go jak ducha i są żałobie po nim, bo on może wrócić później do swojej wioski i często wraca do swojej wioski, ale wszyscy do niego podchodzą z dystansem, tak jakby był półżywy powiedzmy, tak? Hmm. Niby, niby prosty motyw, ale ile już smaczku tutaj. No tak? definitywnie, można coś opisać, nie? że jakąś historię, no co, mają zasadę specjalną i to wszystko jakieś tak. A to jest też fajne, bo w książce to jest ich okrzyk bojowy, zaczerwienić ziemię krwią w sensie, do, w, w domyśle, nie? Tak, tak, tak, tak. Więc mają plus 1 do Advance'a, jeśli czarżują. I, i za każdym razem, kiedy ten model użyje tej, karty, tej taktyki, z tą taktyką robi atak wręcz, I jeśli mm, jeśli z, modele z tego wynika zrobiły, czy szarżę... Był zaszarżowany, albo robił Heroic Intervention, nie, naturalna szóstka oznacza dodatkowy, dodatkowy hit. hit. Wow, no. No, to, to jest fajne i to daje no, klimat, nie? No, spoko. Super. No. Dobrze. Middle <śmiech> Lords that give the rest of the Legion Nightmares. Spotkaj tych, którzy. Tak, i tu będzie zbliżenie na głowę sierżanta. <śmiech> I fajna rzecz, też, na którą. No, jest alternatywa z hełmem, hmm. tak? I zobaczcie, to czy jest nieproporcjonalna nieproporcjonalna ta głowa wiesz. Że wygląda jak hełm. To jest prawie tak, duża, tak. prawie tak duża jak hełm, i że jest teoria, że to jest po prostu skóra jakiejś ofiary naciągnięta na hełm. <śmiech> no bo to jest takie samo, nie? Tutaj masz to samo, nie? No, tak, tak. To trzeba by skolp sam w sobie zobaczyć jak wygląda, bo yy, też przy, nie pamiętam przy którymś, ale też tak było, że mam wrażenie, że rzeźbiarz miał yy, w planach, żeby to była naciągnięta skóra, a ktoś pomalował to na niebiesko przy którymś tam, wiesz, takim zwyklaku, mm -hmm. Nie. Eee, poczekaj, który to był? Nie pamiętam, ale któryś z nich... Ale podoba mi się, że mają te, te takie tabardy, tak jak na przykład Deathwing mają, nie? Dark Angel y mają te na szatach terminatorskich szaty, zaczyna z terminatorskich szaty pozakładane. To tutaj też są, tylko że ze skór. Yeah. Bardzo, bardzo plafowo i pasuje do Nightlordu. Proszę, moi drodzy, mamy małe problemy techniczne. Po stronie y, Winca, tu na, na jego dalekim osiedlu na obrzeżach łodzi skończył się internet. Nie dorzucił y, zwiaderka i, i się chyba coś tam mu popsuło. Więc mamy jeszcze jeden artykuł, który chcieliśmy przejrzeć. <śmiech> Jakaś saga kontynuuje się. <śmiech> kontynuuje, boże, co ja mówię? Kontynuuje się. Trwa dalej. Trwa dalej. Co <laughs> to jest? Jakieś książki, tak? Gejcowące. Pierwsza raz coś takiego widzę. Nie wiem. To jest, to, to jest związane z siostrami. Jeszcze poprzednia, poprzednia książka to była chyba ta, co yy, nazwijmy to konserwatywna część internetu się oburzyła, że jak może być ultramarin Murzyn. Jak to możliwe, głowa mi wybuchnie, nie, nie pojmuję czegoś takiego. Był taki. Przecież planeta ma składa się tylko z białych ludzi, bo ma tylko jedną szerokość geograficzną. Mm. No jest tak. I znowu bardzo fajne wydanie kolekcjonerskie. To jest naprawdę niestety dobry trend, ale powoduje, że człowiek żałuje, żywę. No życie. ładne, ale drogie jak cholera, tak? No i tylko za okładkę płacić. Ale wiesz, jak miałbyś same takie kolekcjonerki, to ktoś wchodzi i mówił, Jezu, jaki je czytam człowiek ma drogie książki, a to Warhammery, nie? <grystanie> <grystanie> Natomiast no fajnie, że, że rozwijają świat w różne strony i powiem Ci się szczerze, że mi zupełnie czarny koleś u ultramarinsów nie przeszkadza. Nie wiem, jak ale może na być. Mi też nie. No, jak, może naprawdę, dupy, no... jak może mieć ból dupy od wymyślony świat? Po prostu rozumiesz, to tyle ale rzeczy nawet, jest odkonowanych. Jak przyłożymy, przyłożymy miarkę świata realnego do tego, no to ultramar, czyli 500 światów, 500 planet, wyobrażam sobie, że no przynajmniej na części z tych planet podejrzewam, że Murzyni nie będą, nie? No nie ma opcji, żeby nie było, I nie? Statystycznie. skośnoty też i każdy, każda inna rasa możliwa ludzka też, no kurka wodna, no. A to nie, nie jest tak, że w momencie, jak dostajesz, dostajesz jeansy swojego primarchy, to koniecznie się do niego upodabniasz. Nie, to tak nie działa. Jeżeli już wcześniej byłeś trochę podobny, no to jest szansa, że się upodobnisz jeszcze bardziej, Ta. tak? Znaczy, jeśli chodzi o rysy twarzy, nie o kolor, tylko o rysy twarzy. Salamandrzy są wszyscy kruczo-czarni, bo wszyscy na tej planecie już są ciemni z natury. Hmm. I tam, tam akurat jest sensownie zrozumieć, bo to jest planeta wulkaniczna, tak? Wszyscy opaleni ogniem i tak dalej, no i produkują dużo melatoniny. Tak, A jak tak. dostają jeans -seed, seed wulkana, no to jeszcze bardziej, że stają się czarni jak moje pianino, tak? No spoko. No, natomiast. Jeżeli, jeżeli Ultramar i Makrag jest odpowiednikiem Imperium Rzymskiego, no to przecież Imperium Rzymskie obejmują cały obszar śródziemnomorski. Również miało ludzi czarnoskórych. Hmm. Tak? Ja tak się zastanawiałem ostatnio nawet na tym, że gdzieś właśnie w książce, której jeszcze w opowiadaniu czytałem o, o tym o manipulacji gene nie, że jak, jak dostosowują sobie kolesi do, no do tego, co powinni być. I to taki trochę Crisper, nie? <tak>, tak pomyślałem sobie, że to, co teraz mamy wymyślone, czy wymyślone, no, odkryte, że możemy ma manipulować korem genetycznym, to to w taki CRISPR 40 milenium, 42 milenium, nie? Że po prostu hmm. mogą sobie dostosować wszystko. No i kolor skóry też mogą sobie tam wyeliminować teoretycznie, bo, ale <tak> sądzę, że tak jak chyba tu powiedziałeś dzisiaj wcześniej na, podczas że to jest 42 milionie, Planeta jest jedną z wielu planet, czy Ziemia jest jedną z wielu planet, czy jakakolwiek planeta Imperium jest jedną z wielu tysięcy, milionów planet. Czy podejrzewam, że rasizm, rasizm jeśli chodzi o kolor skóry z, z no czy, czy kształt oczu, nie jest tematem w Tak, ogóle. dokładnie. To jest, to, jest, to jest, że tak powiem, tak, tak jak teraz ponad, poniżej większości z nas jest omawianie niektórych tematów. Nie wiem, no, nawet w pewnych okręgach mi się wydaje, okręgach, mi się na to omawianie. Rasy jest po prostu takim bez sensu, bezcelowe w ogóle bez... tak tam. No szczerze mówiąc, troszkę, troszkę przeżytek, tak. No, nie no. Wiem. Czyli wiesz, no, oczywiście są rasiści i są ludzie, którzy są uprzedzeni, ale to jest. Nie wiem. Może my się akurat obracamy w takim środowisku, że dla mnie nie ma znaczenia tak naprawdę może dlatego, że pracujemy z ludźmi takimi ja, ja, ja, ja, ta, ta, ta są, jak ktoś nie ma styczności tam na pewno ma trochę inne podejście chociażby z tego, że nie ma no, tej ekspozycji nie? To jest jak czegoś nie znasz, to tego nie rozumiesz a jak czegoś nie rozumiesz, to łatwo się tego bać a reakcją na strach jest wyśmiać tak? no, na przykład. i są masz te wszystkie żarty, że tam murzyn kradnie telewizor, wszystko i tak dalej tak, tak wiesz Ech, muszę dogadać. No, nie, nie, Oczywiście nie, nie, nie. jest też kontekst kulturowy, tak no, bo co innego jest, nie wiem, murzyn z Ugandy, a murzyn z USA na przykład. Tak? I też nie każdy murzyn z USA jest taki sam, nie każdy murzyn z Ugandy jest taki sam. No, to, jest, to jest wiele, wiele jakby aspektów tego tematu. tak Ale, ten Ale w ogólnym rozrachunku, no nie wiem, ty chciałbyś być osądzany jakby tą, tą, tą samą miarką mierzony, co nie wiem, Niemiec, Austriak, Australijczyk i no bo to też jest jedna rasa, tak? Dokładnie. A poza tym... No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to nie jest już... W tym świecie Warhammera to już nie jest temat w ogóle, po prostu. To, jest, no, to już nie jest no. temat. No Tam jest... Wszystko jest skierowane na orków, tyranidów, tak? Cały sześć przeszedł nie, gdzie indziej. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Bo to, że akurat ludzkość ma skłonność do tego, żeby szukać sobie wrogów, to, to, to jest bardzo wiarygodne i bardzo realistyczne. Natomiast no, sam, sam setting jakby wyklucza wrogość do samych siebie z błahego powodu, jakim jest kolor skóry. Wrogość z, z powodu nie wiem, herezji takich rzeczy pewnie to jest... Na każdym kroku. Tak. Nawet najmniejszej, nie? No, Ale najmniejszy no, występek. Nie ma, nie ma to nic wspólnego z kolegą. Dobra, musimy się powoli, że no, bo w moim laptopie już się naprawdę kończy bateria, jest w trybie ekonomicznym. Spoko. Także... Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za te kilka godzin, które spędziliśmy, bo chyba nam wyszło coś około dwóch godzin dzisiejszego materiału. Bliżej trzech? Może nawet, nie wiem, już ciężko mi stwierdzić, ale dużo tego wyszło. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że nasz przegląd newsów Wam się podoba. Wracamy powoli do, do, do, do jakiejś no, rytuału nagrywania i z, z każdym razem będzie coraz lepiej. Mam nadzieję, że wersja znowu zdalna Wam nie przeszkadza za bardzo i jakoś to... Prze Przełknięcie. Się... No jak macie temat, no. na jakiś, nie wiem, ciekawszy temat odcinka? Jeżeli na przykład, tacz, tak, powiedzcie, czy Wam się podoba taka forma, że sobie przeglądamy Warhammer Community i omawiamy, tak jak trochę Kiriot to robi. Mhm. E, na przykład, czy wolelibyście coś innego w jakiejś innej formie, albo w ogóle, żeby pominąć newsy, albo newsy zrobić zdawkowo, a skupić się na czymś innym? No... Sugerujcie, tak? Ja na pewno chciałbym wrócić do tych opowiadań Ja się trochę tutaj nie ukrywam, że ściągam sobie po Forty k Badcast Ale czytanie opowiadań śmiesznych Które są i oczywiście w większości 90% będzie fejkowych opowiadań Ale czytanie głupowych i śmiesznych opowiadań Moim zdaniem jest fajną opcją I możemy się po prostu trochę pośmiać Na koniec podcastu I sądzę, że to jest, wersja, to jest rzecz, z którą mogę wrócić którą mogę wrócić, zrobiliśmy to raz na razie nie? No i tyle Mgliście kojarzę Zrobiliśmy tam... Tam ruchu. było to, że mamy zgadnąć, czy to jest fanowskie, czy tak, oficjalne, tak? tak? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zrobiliśmy to raz na razie. No okej, okay, a Polka... jak ci się chce czytać, to spoko. Nie ma problemu z tym. Mam dobry mikrofon, mogę czytać. <głosy> więc, więc możemy się tym bawić. A sądzę, że to jest trochę zabawy. No i jakieś jeszcze coś innego na koniec. A przy okazji, wiesz, sobie zdaje mi się, że trafimy czasami nawet na dobre opowiadania i może autor tego opowiadania, który wygrzeba po pięciu latach, nagle słucha nasz odcinek i, wiesz, powie, wow, ktoś przeczytał moje opowiadanie. <głosy> wiesz, jak to jest fanowskimi jest, nie? W sensie po prostu nikt ci napisze odpowiadanie, spędzisz miesiąc pisząc, a tu nikt tego nawet nie przeczyta na jakiejś stronie, nie? Także, także tak. No dobrze, to cóż. By proxy pożegna się z wami wincu Zygmunt... In absentia. In absentia. Zygmunt i szwagier Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego. Iżcie komentarze. Tak jest. Hej.